Profiewny podcast sportowy. I problem mów kilka. Problem pierwszy. No jak... już się nagrywa. Dobrze no, i świetnie. Pierwszy problem, jaki będziemy mieli to, to, że redaktor Zawada musi pamiętać o tym, że ma Mam daleko mikrofon i ma wadliwy yy, statyw trochę, więc nie przesuniesz tego sobie, bo będzie katastrofa, A za, za tylko za mną musisz. mówić. Dzisiaj. Nie wiem, to jest tajemnica. Ale już tajemnicę. nagrywamy? Nie patrz na mnie kolejnego podcastu. <grych> nagrywamy już? Tak, nagrywamy. Yy, witamy serdecznie naszych drogich słuchaczy w 171, 171, 171 odcinku. 10 subiektywnego wiernych. Podcastu sportowego. Redaktor yy, yy, Zawada przeprowadza ostatnie ćwiczenia aparatu mowy. <grych> tak. I nie tylko, a, i, i, o, bo tak, jeszcze coś, coś powinno się robić, Wiesz, że, że powinno się robić że tak. Pff, Ale mięśnie oczu też ćwiczysz? Bo tak, nie, żebym cię lepiej widział. To tak, dłużej powinno się robić takie. Tak, tnę dno. Tak, jesteśmy. E, dno. Telefony proszę wszystkie wyciszyć, wyłączyć, wyrzucić. Tnę dno, tak. a propos wczorajszego meczu Barcelony. gdzieś. zaparkował. Zaparkował. Tak. Tylko teraz y, musimy pamiętać o tym, żebym przypomnieć, żeby nacisnął stop, bo to jest jakiś dziwny system. Mam nadzieję, parkowania. że mój, mój ten automatyczny jakiś taki przypomniacz się włączy, jak będę do, do samochodów. bo to jest tak, że jak zaczynasz parkowanie, nie tak, że sobie ustawiasz czas? Mogę ustawić czas, ale ja wybrałem opcję start i stop. Mhm. Tylko jak nie wcisnę stop, to wtedy, <śmiech> to wtedy <śmiech> miasto zrobi się bogate. Długo i namiętne. Czyli <śmiech> Warszawa będzie bogata. Dobrze. Rozgryźliśmy w międzyczasie poza anteną problem komunikacji Polski w Warszawie miejskiej, to znaczy tego, że wszystko zmierza ku temu, że opłaca no, się bardziej tak. jeździć samochodem do centrum niż się środkami w komunikacji. A nie, po, to, nie. po to budują następną linię metra, żeby nie opłacało się nią jeździć. No no, oczywiście, że się nie opłaca. Ja na przykład... No, tu, ja bym z... z tym budują, tak nie przesadzał. Ko Ko kopią. Próbują. Rozgrzebali. Na razie prawie zawalili, na razie grzebią, zawalili, tak, zawalili. Grzebią. prawie dwa kwart kwartały miasta. Z, z... No ale to nie ich wina. Ale to... Nie ich wina. to nie ich wina, że woda jest tam, gdzie powinna być. No nie no, była taki dowcip okrutny Jakiś czas temu, że w 1944 na tym, żeby odciąć wolę od reszty miasta, była potrzebna dywizja pancerna niemiecka, a w tej chwili wystarczy jedna firma. <gibandvito> Ekipa budowniczych. Budowniczych to jest Dobrze, już się przywitaliśmy, tak? Tak, no, tak chyba tak. 170. Prosiłbym panów redaktorów o przejęcie pałeczki, a ja idę sobie kawę zrobić. No, sprytnie. <laughs> Chociażbyś zagaił, zarzucił jakiś temat. Czy no coś. to zarzucam. Co, czy na co z tą Barceloną? Proszę. Mam bardzo dużo. Nie, nie, nie, To ja też będę robić kawę, no to tyle projektora zawadzonego. Tak, czy znaczy, to? Ja no, mam, kurde, ja mam materiał do masz analizy. zbieranych. to do wykonania się Mamy dużo czasu. I zaparkuj samochód, to ja. W tym czasie opowiem. Możesz go nawet zaparkować w Kielcach. Ja, ja mam materiał przemyśleniowy zebrany w Mediolanie na meczu, na żywo z trybun sobie zbierałem. Nazbierałem tego tyle, że przed wczorajszym meczem bardzo z Realem postawiłem wynik 2 do 0 dla Realu. Pomyliłem się niewiele, jak widać, po analizie meczu z Milanem. Chociaż redaktor Gawę ma tu inne spostrzeżenia na ten temat, ale ale to zaraz sobie pogadamy. Po czym no. wnioskujesz? No bo tak trochę mi napomknął przed nagraniem, że on ma inne spostrzeżenia. Aha, myślałem, że po wyraźnych oczach. A temat o wyniku meczu? Że to dwie różne historie Oglądając mecz Milanu y, z, z Barceloną, no patrząc na przykład na, na sędziego, który stojąc 10 metrów nie widzi koszykarskiego zagrania, w stylu Medica Johnsona No <grym> look Pass. <grym> ręką. <grym> tak, ręką. I to no, no, ordynarna historia zupełnie. Patrząc na to, jak. Jak grali piłkarze Milano, to znaczy łokcie, które po prostu lądowały na twarzach yy, yy, zawodników Barcelony, to no działa się masakra, kiedyś z Włochami się działa w Korei. No dobrze, to był ale... mniej więcej podobny mecz. I potem nagle sobie skojarzyłem, że zaraz moment. Czy Przecież są wybory. Tak. Wybory prezydenckie, prezy wybory, w których startuje Berlusconi. Poprzedni taki mecz, który się odbył w czasie wyborów, i którym grała Barcelona, Milan, Pamiętamy, skończył się w 0-4 dla Milanu. No to ja też nie spodziewałem się spodziewałem. To bardzo, bardzo takie wyciągnięte czy... wnioski. Ja napisałem na, dla mnie napisałem, absolutnie. napisałem na naszym facebooku podcastowym, właśnie zaraz po meczu, że tutaj mieliśmy futbol w służbie polityki kontra chaos i ciemność. I wydaje mi się, że patrzenie w kierunku tej polityki, błędów, sędziów, które być może w obu spotkaniach nawet nie być może, ale się zdarzały i to dosyć... Znaczy w obu e, tych meczach tak, były błędy, tak. poważne? Ale, ale, Natomiast ale, to nie ma ale, żadnego ale sensu. Błędy z bo, z Milanem, bo po prostu znaczy, Barcelona błąd. nie przegrała tych meczów z powodów błędów sędziów A czy nie mogła mecz w Mediolanie przegrać. Y, tylko, że gdyby nie ewidentny błąd sędziego, być może przegrałaby ten mecz 1-0 i być na może miała dużo sposób, większe miał. szanse na awans w tej chwili. Natomiast ja byłem pewność, że Milan jest sukces. Tak, ja byłem za bramką Barcelony na trybunie. Ale futbol jest piękny. Zmienia się szybko i gwałtownie. Ja byłem 100 metrów od sytuacji której zagrał zawodnik Milanu ręką. Nawet nie było. No tak, ale, no, ale z mojego, ale z mojego to nie, miejsca to było widać to ewidentnie. Nie jest, to tak? nie jest kwestia tego, że sędzia tego nie widział. Tylko widział to, i. Widział i interpretował to w sposób Głupi. Chor, chory. chory. Tak, Mało tego. Sędzia liniowy, nie wiem, czy to było widać w telewizji, sędzia liniowy gola nie uznał, tak. bo, bo nie zasygnalizował bramki, stanął w miejscu, powinien podnieść chorągiewkę. Czekał, powie... czekał na decyzję. Bo, zasygnalizował sędziemu yy, głównemu, że gol jest, został strzelony nieprawidłowo, a sędzia główny postanowił gola uznać wbrew zdrowemu rozsądkowi po prostu. No zresztą, to jest to, o czym mówiliśmy y... już nieraz, o tym, że w przepisach piłki nożnej zrobiło się, jak może zawsze było bardzo dużo miejsca do interpretacji, mhm. bo cały czas się mówi o tym, że ręka gdy nie ma ruchu ręki do piłki, gdy nie wiem, no, gdy to jest niecelowe zagranie, to wtedy tak, ujmijmy, że jest OK. Nie ale tylko, jest też że... interpretacja taka, że jeżeli ręka zwiększa objętość w sensie powierzchni ciała, tak, to w tym i, i utrudnia ona rozegranie piłki zawodnikowi, który, który atakuje bramkę, to Botny jest obrońca, który wychodzi do skrzydłowego. Zazwyczaj wychodzi z rękami z tyłu. Z tyłu tak, tak, tak, chowają ręce oczywiście. I to przecież chodzi o to, żeby wiesz, chodzi o to, żeby no nie jest No bo, bo właśnie na tym polega problem, że nie wiem, no A ja dzień później, dzień zagranie. później albo nie wiem, parę dni później oglądałem mecz, gdzie wyraźnie piłka nastrzelona na rękę, obrońca nie miał szans nic zrobić. I jest dyktowany karny. Więc no jak no bo mówię, piłka to leci to jest, w bramkę i jest, jest wybita ręką. To jest w tylko i wyłącznie interpretacja, która jest, no, no, jest znaczy to tu bardzo, tu, bardzo nielogiczna. Znaczy tu interpretacja, znaczy, mnie od razu stanęły przed oczami dwie sytuacje z dwóch meczów przeciwko drużynom yy, z Mediolanu. Mecz <coughs> Barcelony z Interem Mediolan, gdzie Jaja który ma piłkę na, na swoim ciele, czyli Ręka. na klatce piersiowej Ręka. i piłka rękę na, na ciele i piłka odbija mu się od tej ręki i sędzia gwizdże rękę, po czym Barcelona odpada z Ligi Mistrzów i tą sytuację tutaj, gdzie to był Boateng, tak? Boateng przyjmuje piłkę ręką, piłka mu spada pod nogi, on strzela bramkę, Milan prowadzi 1 do 0 i ma ułożony mecz. Ale nie chciałem się skupiać generalnie na, na tej tylko sytuacji, dlatego że ona by nam zatarła kompletnie, kompletnie obraz gry Barcelony w meczu, nie, nie, nie, nie. Ja w meczu ja z Milanem. Mówię, bo... nie, ja nie mówię, żeby Barcelona miała szansę wygrać ten mecz. Czy znaczy coś takiego, mogła, mogła go przegrać 1 do 0 i o to. Że to, co zobaczyłem na tym i, i, i, i mając zdanie takie o Berlusconim, jakie mam i o tym, co się do tej pory wydarzało w futbolu nie raz i nie dwa i nie pięć, no dla mnie jeszcze poprzednią sytuację ze słynnym 0-4 z Milanem. No, nie powoduje no, ale... w tej sytuacji, tamtejszy Milan, to znaczy to ale nie tak to, że... ale, to, nie ja, wyszło ale to jest było, ale tak, to jest tak że, że, to jest, że to jest na takiej zasadzie, że nagle tu się odbywają wybory i nagle no, ale... startuje Berlusconi i nagle tak. jego kluby po prostu w najważniejszych momentach zaczynają wygrywać w tych nie właściwych udało się. momentach. No. Nie udało się z tym wygrywaniem. No wyborów nie wygrał tak. przede wszystkim. No, no, z... wyborów nie wiedział. No, ale znaczy, jest... ty, ch chciałbym złożyć kondolencje wszystkim Włochom, którzy nas słuchają w tym momencie, bo... okazuje się, Wło... że, że naród Włochom włoski... Pod... Pod... Tak. Tak. Tak. Czyli pewnie cały całej wielkiej tak. rzeszy. Całej... Trzeciej rzeszy, rzeszy włoskiej. Włoskiej. Nie, nie, no. Znaczy, Barlutko nie jest bardzo popularny. No, by ale szan, okazuje się, tak, że naród no. włoski potrafi być jeszcze głupszy od narodu polskiego. No, no to... no. Tak. Ja myślę, że to o każdym narodzie można na to... tak w pewnym momencie powiedzieć. Natomiast powiem wam, że na przykład w drodze po odwiedziłem miasto, które zazwyczaj odwiedzam jak wracam na, przez Austrię, czyli San Daniele di Friuli. I zrobiłem zakupy w sklepie spożywczym i za rzeczy, które w Polsce bym wydał pewnie z 400 zł, wydałem złotych 130. Ja kupiłem sobie parmezan, oliwę, wino. Ale I czego par... to, dowodzi? Jeszcze, że do, to dowodzi? To dowodzi, że kryzys we Włoszech jest trochę inny niż w Polsce. Kra... Włochy to kraj, gdzie lepiej się zarabia i mniej trochę... się wydaje na, na artykuły spożywcze. Na parmezan. Tak. No, w Grecji znaczy, też jest trochę inny, bo na przykład nadal buduje się znaczy, tą 1 i nadal parmezanu za, je buduje. kostkę parmezanu, za którą wydałem 2,50 euro, u nas zapłaciłbym pewnie koło 50 no, złotych. To popatrz, I nie są to koszty polskie transportu. Jabłka na przykład. Tu i tam, bo to jest po pierwsze, a po no drugie nie, z tymi zarobkami to, ale pojedź, do nie Ale do Niemiec i okazuje się, że w Niemczech też jest trochę taniej niż u nas. No dobrze. To... Dobra, bo tak. Znaczy, no, tak. Znaczy, bo to jest kredy dla to wiemy, Chciałem pozytywny aspekt mojego wyjazdu do Mediolawy jakiś znaleźć i znalazłem zakupy w no. 20 km o stadion, nie, zima była, Zimą, była straszna śnieżyca, była, jechałem Just bardzo długo zima, tak, i prawda. nie mogłem nawet wrócić, chciałem wrócić przez Szwajcarię i, i zrezygnowaliśmy, bo, bo przełęcz świętego Bernarda była tak sypało w Mediolanie i było tak nieprzyjemnie. No trzeba było jechać, by was zasypało, dostalibyście świetne koce PCK. Bo stonale, <śmiech> tak. Wolałem dostać świetny parmezan. Takie czerwone. Ale ale za darmo daje. No, tak. i to ale W każdym razie wracając do, do tej Barcelony. Do Barcelony, Barcelona. Kilka rzeczy rzucało się w oczy patrząc na to z trybun, przede wszystkim to, że zawodnicy, którzy teoretycznie mieli grać ofensywnie w Barcelonie, nie wiedzieli czemu biegali trzymając się za ręce parami jak w szkole podstawowej. To znaczy, z jednej strony był Pamiętali to treningu. Z jednej strony był to Pedro z Alveszem, którzy biegali koło siebie w odległości metra, z drugiej obok nich Xavi z Messim, którzy biegali w środku pola obok siebie, a zaraz obok najpierw cesk z Jordi Albą na drugim boku, a po po zejściu Seska, y, tam, y, kto tam przed, już nie pamiętam nawet. Jeszcze i nie sta się tam, jeszcze nie sta się tam Pałentał, który w ogóle, jak popatrzyłem na mecz z kolei wczorajszy z Realem Madryt, i nie sta, biega tak, jakby chciał biegać po śladach Seska Fabregasa a, albo, albo na odwrót Przy czym bieg ten biegał <coughs> może być zaminowa zaminowane w <coughs> <Nie ma coughs> <Ta. coughs> biegają w tym samym miejscu? <coughs> a, co więcej, a co więcej, wczoraj akurat Fabregas biegał absolutnie bez sensu, i, i znaczy, no bo mily miny. Ma, kolejny, to, to jest jedno moje spostrzeżenie. Ja mało, tak już... mało, mało tego. Wszyscy ci, no zawodnicy, wszyscy ci zawodnicy bardzo skutecznie ustawili się za dziesiątką broniących zawodników Milanu. Więc mieli zawsze, zawsze biegali w ten sposób, żeby zawsze mieć przed sobą dziesięciu piłkarzy. Znaczy to też jest Milanu. tak, że Barcelona gra, gra zdecydowanie gorzej to jest jedna kwestia. Ale znaczy druga ja próbuję, kwestia jest próbuję to tak, właśnie że... zanalizować. Dlaczego? Druga kwestia jest też taka, że. Y... Przeciwnicy naprawdę gra, wiedzą, wiedzą o Barcelonie już dużo ale... więcej i grają, znaczy, i są lepiej ustawieni no... i grają dużo właśnie. lepiej. Patrząc La... na ustawienie to Milanu... wytłumacz to, mi, dlaczego jak... jeżeli przeciwnik jest ustawiony w ten sposób w całym meczu z Milanem ani jeden zawodnik Barcelony nie strzedł po to, żeby zaabsorbować dwóch środkowych obrońców Milanu po to, żeby się chociażby ustawić między nimi jest to bardzo prosty zabieg znany nie od dziś jeżeli nie mamy dziewiątki w Barcelonie klasycznego, chociaż jest, Dawid Villa ale nie, był niewykorzystany w meczu z Realem wszedł, ale to też nie było to, co, to, to, to, to czego się ja spodziewaliśmy. Się tak poczekaj, po, poczekaj. Jest ja, to jest, jest, ja, jest ja najpierw? Ja mam. Jest ja bardzo... Jest zawodnik, który na dziewiątce grywa w reprezentacji nazywa się Pedro Rodriguez i Pedro Rodriguez w reprezentacji wykorzystywany przez Delboskę na dziewiątce, w każdym meczu reprezentacji strzela dwa gole, jednego, czasem trzy gole, ostatnio. Żaden zawodnik Barcelony nie wbiegł między tych dwóch. Jaka jest reakcja dwóch, dwóch, dwóch jeżeli dwóch stoperów w tym momencie musi kryć dziewiątkę. W tym momencie robi się automatycznie miejsce w bocznych sektorach boiska na wejście zawodników takich jak Tejo, który w tym meczu wszedł, ale oczywiście tam za późno podobnie z Realem, czy, czy z drugiej strony, czy czy da miejsce czy na wejście ze środka pola dla, dla Messiego. Nic takiego się nie wydarzyło. Wczoraj w meczu z Realem też się nic takiego nie... nie znaczy próbował to robić ses, kras, ale wbiegł między nich i pobiegł sobie gdzie indziej. Mało tego... tego mało Znale tego. Tak, 100, 100 raz, raz. tak, Tak trochę jak Wiśniewski <laughs> w kontrataku w reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Wbiegł, postał ko tak. trochę koło warana, zobaczył, że jest wyższy od niego o głowę i pobiegł gdzie indziej. <laughs> tak. y natomiast, y natomiast dzięki Real Broni... Real broni, Real broni jeszcze lepiej niż Milan. W związku z tym bardzo szybko się zorientowali, że jeżeli nie atakuje nikt w Barcelonie Siro, Środkiem, to można spokojnie bocznych obrońców desygnować do gry na plaster po, po, po bokach, a środkowi obrońcy spokojnie mogą sobie tych bocznych obrońców asekurować i odpuścić całkowicie grę w środku pola. Szczególnie, że Messi grający na rozegraniu, nie wchodzący do ataku. Próbował to zrobić wczoraj może 3 czy 4 razy, raz z powodzeniem w pierwszej minucie, kiedy oddał strzałko o słupka. A potem już się nic takiego nie działo, bo zagroził tylko raz bramce Realu strzelając z rzutu wolnego. Messi nie wchodzi, więc środkowi obrońcy mają masę miejsca i czasu na to, żeby pomagać, pomagać swoim kolegom na bokach. W miejsce środkowych obrońców cofają się dwaj defensywni pomocnicy. Co było widać przy tym, jak na przykład Szabi Alonso faulował Pedro, gdzie sędzia nie odgwizdał, nie odgwizdał rzutu karnego dla, dla Barcelony, który też by trochę zatarł być może obraz wczorajszego spotkania, bo Real po prostu zjadł taktycznie Barcelonę, no ale, ale jeżeli, jeżeli trener z kolei, który... No trener, ja patrzyłem na ławkę w Mediolanie, Trener wygląda jakby czekał na autobus i lekko się niecierpliwił, że ten autobus nie nadjeżdża. W momencie kiedy autobus nie nadjechał, po prostu ludzie wyszli ze stadionu, a trener został jeszcze chwilę poczekał, a później też poszedł do domu. Tak to wyglądało, nie było żadnej reakcji ze strony ławki. Żadnego, żadnego rozciągnięcia gry, czy... żadnego przesunięcia, żadnej zmiany taktycznej w czasie i żadnej zmiany y, osobowej, żeby... w To ja to Szachnie... moje zdanie tylko wygłoszę. No. Nie da się grać w piłkę nożną na tym poziomie bez trenera. Oczywiście, po że prosto. nie. Czy... I to, tak jest tak, to jest koniec. Z asystentem asystenta trenera. No nie, no tak, po prostu, y, a, no, to znaczy Ja napisałem coś takiego, że y, ostatnio, że y, zdalnie to można prowadzić sobie łunochot y, po Księżycu, natomiast <śmiech> a i jeżeli... Tak, a i tak nie do końca. <śmiech> Też nie do końca a, a jeżeli... Y, y, y, y, ja rozumiem, że na Skype'ie można sobie pogadać z trenerem, natomiast jeżeli drużynie nie idzie przed meczem czy w przerwie, to czasami po prostu trzeba podejść do zawodnika i z nim porozmawiać z jednym, powiedzieć mu jakie ma obowiązki co ma zmienić w swojej, w swojej grze czasami trzeba spojrzeć komuś po prostu w oczy, wstrząsnąć im i powiedzieć co ma grać, jeżeli ktoś był w szatni y, drużyny piłkarskiej czy jakiejkolwiek innej przed meczem albo w przerwie, to wie co się w takiej szatni potrafi dziać i to nie jest tak, że odpalamy Skype'a i Tito Wilanowa z Nowego Jorku nam powie, panowie, y, teraz CES Fabrega zejdzie, a w jego miejsce wejdzie, wejdzie Tiago Alcantara i dalej gramy swoje. Tak się po prostu w drużyny prowadzić nie da. I ja takie zastrzeżenie miałem od samego początku. Jeżeli zarząd Barcelony wie od ponad półtora roku, że Tito Villanowa jest chory i ja rozumiem, że to należy uszanować. Chłop się rozchorował i należy go wspierać i na, absolutnie nie należy przymierzać na jego miejsce w tym momencie nikogo jako trenera głównego. Natomiast jeżeli wiemy o czymś takim od półtora roku, to w momencie, kiedy sezon się rozpoczyna, musimy mieć plan B i plan C na wypadek, gdyby trener rzeczywiście musiał jechać się leczyć albo położył się do szpitala. Znaczy, ja tutaj niestety muszę zaprotestować. Znaczy, bardzo mi się podoba i bardzo cenię y, taką, takie podejście jak to, że w wypadku, kiedy wydarza się coś tak strasznego jak poważna choroba, a rak jest poważną tak, chorobą, to nie pomagamy, że, ale... że w tym momencie klub staje za... Y, staje za trenerem lub za zawodnikiem, jak to wcześniej było i że go wspiera i że cały czas na przykład wypłaca mu pensję i tak dalej i tak dalej. Natomiast też z punktu Ktoś widzenia da niego trenera to jest tak, że to jest taka sytuacja, robi się taki pad. Tak naprawdę no to nie jest przypadek, że w piłce nożnej bywa karą to, że się wyrzuca trenera na trybunę. Jak go się wyrzuca jeszcze za ocean, no to to jest, to nie jest sytuacja, w której można prowadzić no sensowny nie, tak. sposób Nie Nie darmo Mourinho protestował przeciwko temu, że nie może drużyny prowadzić z hotelu nawet przez telefon. Tak? Także, także no to jest taka, tego typu sytuacja, że ja rozumiem jakby i, i, i doceniam postawę klubu, ale w stosunku do, jakby do zespołu, do klubu i do wysiłku wszystkich piłkarzy, no to to jest bardzo nierozsądna i znaczy to, bardzo Czy znaczy To jest kompletne yy, decyzja, marnotrawstwo tak. potencjału tego zespołu, A, dlatego że... Zwłaszcza, że widzimy, znaczy, że pojawiają się problemy, jedni zawodnicy się starzeją, drudzy są w słabszej formie i w tym momencie potrzebny jest ktoś, kto będzie miał wizję i potrafi ten zespół zbudować od nowa. Dlatego, że projekt, który był zbudowany wcześniej, który święcił triumfy się skończył. To widać, że po prostu trzeba zbudować no nowy to, to jest podstawa, bo ja tutaj nie, nie sądzę, żeby, że problemem Barcelony jest to, że Chor jest Tito Wilanowa, bo w ogóle... Nie, znaczy problemem jest to, słuchaj, bo znaczy, już nieraz było tak, że początku, gdyby był Guardiola, gdyby był tego typu trener, to w sytuacji, kiedy, znaczy to kiedy o to chodzi. Coś się skończyło i, i, i po prostu trzeba przebudować zespół, to taki trener właśnie od tego jest, że potrafi tego dokonać, a w tej no, chwili no, mamy na sytuacji no, kompletny to, brak decyzyjności. Ani to Wilanowo, ani tym tak. bardziej jego asystent w tej chwili nie są w stanie nic zrobić. No, oczywiście. Guardiola Okazuje i ta, się, że kontynuacja, kontynuacja, że tak powiem zespołu Guardioli, przepraszam, Panie redaktorze, no, no, no, przerywam razem mi ktoś przerywał. ale... Chciałem powiedzieć, że okazuje się, że to jest niewystarczające, tak, kontynuacja tego, co było, no bo... No tak, znaczy chodzi o to, że pewien tutaj, tak jak redaktor zawodno zanalizował, chodzi o to, że i to, co mówił Ernest, że jakby Barcona wymyśliła, Guardiola wymyślił jakiś system, myślę, że w historii futbolu można nazwać nowatorski, tak, że nikt wcześniej nie próbował tak grać, mhm jak wymyślił to Guardiola i jak Barcelona, Barcelona zaczęła, zaczęła grać. Natomiast e, ten system się do pewnego momentu sprawdzał. E, Barcelona wygrywała, natomiast po pierwsze przeciwnicy, tak jak mówiłem, jak nas, nauczyli się tego. Masz, szczególnie ci, którzy rzeczywiście mają ogarniętych trenerów. i tak, jest, nie mają kim grać. Ja, no to jak, to też grać tak. jak grać przeciwko Barcelonie? Ilość sposobów i... gry przeciwko tak grającej Barcelonie jest bardzo ograniczona. I albo możemy zagrać tak, jak wymyślił to Mourinho swego czasu i zrobimy to dobrze i wygramy, albo zrobimy to źle i przegramy. No, dokładnie. Natomiast, <laughs> natomiast jakby grając, tyś, grając, grając gdzieś tam w ćwiercinaje Ligi Mistrzów, czy grając w półfinale Pucharu Króla z Realem, wiadomo, że gramy przeciwko drużynom, które nie są przypadkowe. Jeśli one się zaprą i zaczną grać tak, jak trzeba grać przeciwko Barcelonie, no to dadzą radę i nie ma żadnego pomysłu, w tej chwili w Barcelonie, żeby grać inaczej. Żeby co, czymkolwiek... Nie ma żadnego zaskoczenia w Barcelonie. Te, żadnego. A co się, więcej, też, to jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze doszło do tego, że jest ewidentny spadek formy wśród piłkarzy ja I to jest ja tak, myślę, bo, że bo jest przede trochę... wszystkim leży rozegranie. Ja myśli, dlatego jest, nie ma napastnika jest, w środku. Dlatego nie ma klasycznej dziewiątki, którą był czasami Pedro, czasami grał w Messi. Dlatego, że oni się wracają. Wydaje mi się, że jest zmęczenie psychiczne. Cofają się do rozegrania, bo nie ma rozegrania zmęczenie, bo oni widzą, że nie idzie. tak? Jakby biją głową w Psychiczne i brak pomysłu i brak ręki nad tym wszystkim Dobra, i chaos. Bo, bo, to, trochę, to, bo to, trochę wymieniliśmy za dużo czynników, jakby to wszystko zebrać. Yy, rozegranie to owszem, dlatego że szawi jest po kontuzji. tak? No tak szawi zagrał dwa wszystko. bardzo złe mecze. Jeżeli w w Barcelony wygląda tak, że biegnie zawodnik z piłką, a do niego siedmiu. siedmiu zawodników z Realu, to znaczy, Dobrze, że to, to, są są to jest wszystko... poziom gry reprezentacji to Polski. Są w skutki, to są wszystko czasów. skutki według mnie, a nie przyczyny. Tak, natomiast... jest to, że gra źle i tak, tak, jest tak. to, że. Znaczy I jest akurat. Iniesta umoł... gra... I to jest jakiś jasny punkt, akurat gra, akurat Iniesta, Busquets, I Niesta akurat i i Messi to są trzej piłkarze, którzy grają na przyzwoitym poziomie w tym sezonie. Z drugiej strony. Oni Messi strzelił prawie 40 bramek w lidze, a, dopiero, a mamy kilkanaście kolejek no do końca. Tak, tak, tak? No tak, no Messi, tak, Messi ramy... sam wygrywa. Messi sam praktycznie wygrał ligę w tym sezonie, bo ja nie wierzę w to, że Barcelona była w stanie tą ligę e, przegrać. Tak, to e, pytanie, czy Messi wiedząc, że ma wsparcie wśród kolegów, nie grałby inaczej, tak? bo on w tym momencie próbuje za wszelką cenę sam wygrać wszystko, a wiadomo, że w pewnym momencie też się tak nie da. E, e, Owszem. To, to też, się, to się, jest, to też to, jest skutek tego, Tak. To się I to się, bierze, i to się bierze z kilku przyczyn. To, co powiedziałeś o tym, że Barcelona nie ma, nie ma pomysłu. Barcelona przede wszystkim ma cały czas, stara się być wierna swojej filozofii, co ja bardzo cenię i bardzo, i bardzo mi się to podoba. Natomiast wielcy trenerzy tego klubu, tacy jak LL Elenio Frank Reichardt czy Guardiola, wtedy, kiedy trzeba było wygrać za wszelką cenę, wcale nie grali swojej filozofii. Grali mecze takie jak, nie wiem, Frank Reichardt, mecz wygrany 1 do 0 po goru Juliego na, na, na stadionie Milanu. Wygrał w ogóle nie grając, nie utrzymując się przy piłce. Frank Reichardt wygrał z Chelsea 2 do 1 na klepisku Mourinho po golu Samuela Eto. O nie utrzymując się przy piłce. Grał y, poszczególne akcje z kontry i wykorzystywał słabe punkty Chelsea. Yy, Guardiola y, z Chelsea, y, mecz gdzie grała w 10 i sędziował Owera, bo też to nie był mecz, to był słaby mecz Barcelony, w którym Barcelona nie grała swojego futbolu, a jednak potrafiła, a jednak potrafiła mi, po, poprzez przesunięcia poszczególnych zawodników y, przez Guardiolę mecze wygrywać. Tak samo jak wygrywała poszczególne Grand Derby, gdzie Guardiola dłuższymi momentami po, potrafił oddać piłkę y, na przykład Realowi w środku pola po to, żeby ją później odebrać i, i, i skontrować. To się sprowadza do takiego podstawowego stwierdzenia, że jednak w piłce nożnej chodzi o to, żeby strzelać gole, a nie o to, żeby się utrzymywać przy piłce. Przy piłce, tak. tak. Yy, poza... A Barcelona, w tej chwili, mam wrażenie, utrzymywanie się przy piłce zrobiła celem samym w sobie. Tak, I znaczy, nie, no znaczy bo oni to Oni nie mają wszystko... pomysłu na przejście po prostu coraz lepiej ustawionych drużyn. Nie, to, no, nie, jest, taka... to, to nie jest tak. To, co to jest jedno, jest... W sensie, to jest jedno. I, I Real jak i były 84 do 16 momentami było nawet. Znaczy, jeżeli chodzi o to, przede wszystkim Podstawową wadą gry tak zwanej tiki-taki jest to, że jeżeli zawodnicy nie są w odpowiedniej formie fizycznej, a do tego leży rozegranie, jeżeli le... to, to jest tak nie, jak w piłce no, w to grać, bez no. gry w obronie nie ma kontrataku, tak? to, to, to, to, to wiem ja no, a tutaj jest tutaj. tak, że jeżeli bez, bez przygotowania hmm. fizycznego, odpowiedniego nie ma gry bez piłki, jeżeli nie ma gry bez piłki, nie ma pokazania się na pozycji jeżeli nie ma pokazania się na pozycji nie ma możliwości zagrania prostopadłej piłki więc leży rozegranie, jeżeli leży ruch bez piłki, leży rozegranie jeżeli dodatkowo zdejmuje się albo nie wykorzystuje się na boisku najbardziej dynamicznie poruszających się po nim piłkarzy takich jak Teo, który w ogóle z Milanem prosiło się, żeby wszedł Teo i prosiło się, żeby wszedł Tiago Alcantara na rozegranie. No wracamy do punktu tego, że mamy asystenta, asystenta tak, trenera. Tak, człowieka, trenera. który boi się podjąć jakąkolwiek autonomiczną decyzję w czasie meczu, bo on przyjechał, ja miałem takie wrażenie, przyjechał na San Siro zremisować lub przegrać 1 do 0 po to, żeby się rzucić na Milan u siebie i go zjeść niestety futbol jest taki, że przegrał 2-0 i teraz wcale nie jest powiedziane że Barcelona, nie wiem, jeżeli się rzuci bo Milan to nie jest Real Milanowi można strzelić dwa gole do przerwy i wtedy ten mecz, cały, cały dwumecz można jeszcze odwrócić szczególnie, że pamiętajmy, że jest to tak naprawdę mecz dla Barcelony dla, ostatni mecz sezonu Barcelona odpadła z pucharu Barcelona w Lidze ma jeden trudny mecz, dwa trudne mecze. Nie straci nagle 16 punktów przewagi nad Realem Madryt. A Atletico nie jest drużyną, która nie straci punktów do końca sezonu. Więc Liga jest bezpieczna. Więc trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby w meczu z Milanem wyjść i walczyć o życie. Nawet kosztem zdrowia piłkarzy i tak dalej. Dlatego, że jeżeli ten mecz przegramy, no to jest po sezonie. Można sobie spokojnie grać mecze u siebie, wygrywać, mecze na wyjeździe remisować i dowieść Ligę I trener i prezydent Rosel powie panie redaktorze. Pan występuje tu jako obiektywno-subiektywny redaktor podcastu sportowego. Co, co? Przegrają? Oni Nie, przegrają. ja będę na Murawie. Na Murawie w sensie na będę trybunach. Będę grał. Będę na będę, będę, no, chciałbym. będę. na trybunach, więc będę zaangażowany w doping na meczu z Milanem. Ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy. Myślę, że tutaj powoli, jak patrzę na wyniki w ogóle i Real i Barcelony w Lidze Mistrzów, że jest, tak, to, to nazywaliśmy kiedyś syndromem Ligi Szkockiej. No, że powoli zaczyna dopadać jednak i Barcelona i Real, to, że oni, i, i, no wiadomo, Real, ma, <śmiech> jak patrzymy na tabelę, to, to nie wygląda aż tak, no ale jednak nadal, myślę, w przekroju paru najbliższych sezonów, to na, nadal będzie wyglądało tak, że oni w lidze grają, nie wiem, dwa, trzy mecze, sensowne. Resztę wygrywają przed wyjściem na boisko jeszcze. No realnie wygrywa w tym no, sezonie. No realnie, w tym sezonie nie, ale jeśli weźmiemy dłuższy Błóższy odcinek oprócz. czasu, no bo ten sezon pewnie nie jest reprezentatywny dla, dla dłuższego okresu i myślę, że... Znaczy jest reprezentatywny, jeżeli chodzi o pracę Mourinho w, w, w klubie, z, którego, z którym ma jasno określony cel. Dobrze, ale Jego celem jest chodzi... wygranie Ligi Mistrzów. Mm -hmm. Zobaczył, że przegrał Ligę i on nie będzie się szarpał po to, żeby wygrać w Granadzie na jakimś błotnistym boisku, wtedy kiedy przegrywa 1 do 0. No to stop, jak się nie tym, udało, to się nie udało. O tym mówię, no mówimy o dłuższym odcinku tak, tak, czasu, a tak. Mourinho gdzieś tam możliwe, że w tym odcinku czasu będzie tylko przez chwilę. I jak zawsze. Real jako Real y, będzie że tam trwał dłużej. I, i, I po prostu mam wrażenie, że to, to też zaczyna być ten moment, że Liga Hiszpańska albo coś sama w sobie zacznie zmieniać, nie albo. Zacznie. Albo niestety. No, Hiszpanie, wszyscy to... są tak zadowoleni z tego status quo, jaki jest. Mało tego. Oni, oni no już są. to są... za chwilę będzie takie, że Ech. obie drużyny hiszpańskie nie, nie, wyjdą, nie wejdą do ćwierci Tak, ale samo albo zadowolenie. Na uch, samo na zado... na to, ale co, już to, tak to za co my podziwamy Hiszpanów, jest przyczyną ich, ich też porażek. Bo my ich podziwiamy za to, że są świetni w sportach drużynowych, to, że mają potęgi, jeżeli chodzi o reprezentację, a szczególnie w piłce nożnej. Tak? I sam, ich samo zadowolenie z tego powodu przekłada się na to, że oni się czują tak, że oni jadą do Mediolanu i oni Mediolan traktują w tym momencie tak jak potraktowali Celtic Glasgow. Przegramy mecz w grupie, nic się nie stanie. Przegramy mecz na San Siro, nic się nie stanie. No i niestety tak, i to samo zadowolenie Realu, bo mało tego, te kluby dalej będą z siebie zadowolone, bo Barcelona w tym roku wygra mistrza, a Real wygra prawdopodobnie Puchar Króla, więc jakieś trofeum w gablocie się znajdzie. Zmienił się trochę układ no sił to, w porównaniu, przepraszam, w porównaniu Celtic, z... Celtic albo Rangers, no też, też zawsze jakiś Puchar wstawiają. od tak. tego sezonu, gdzie, gdzie Rangersi są, są <kuh> Puchar Ligą, jeszcze jakiś Puchar tak. stawiają, Tak, tak, ale, tak. No, ale... Rangersi wcale nie jest powiedziane, że Pucharu Szkocji też nie mogą tak. zdobyć z Piątej Ligi, czy tam czwartej dla świata to oznacza, że Celtic jest mistrzem średnio co drugi sezon, no nic, dla piłkarskiego no, świata. No nic, natomiast jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to, to rzeczywiście oba kluby są w bardzo podobnej sytuacji. Barcelona musi wygrać 3 do 0, ale u siebie, ale u siebie, a, u siebie, a, a, a Real musi wygrać na, na Old Trafford lub zremisować 2 do 2 z Manchesterem United, który wygląda na drużynę bardzo dobrze przygotowaną do tej znaczy, rywalizacji. Manchester United w tym momencie wchodzi w swój taki najlepszy termin. moment. Tak, bo to zawsze z Manchesterem United jest tak, że koniec lutego, początek tak, marca. Tak. United osiąga to szczyt mówi, swoich możliwości. Surfer że... <grystrasza> się zerwa w marcu. Tak, Tak, kończy ligę, więc, więc oni wchodzą i ewidentnie Mało to tego, widać w po ich grze. W li po li igrze, w lidze mają grają. ułożoną sytuację. To tak samo jak Real zresztą, tylko Real ma na minus ułożoną. <laughs> oni mają ułożoną na plus i oni się mogą skupić. I dla, dla Manchesteru United to jest to trochę tak, że dla Bayeru Leverkusen celem jest udział w, w pucharze w porach europejskich co roku. To dla Manchesteru United celem co roku jest dojście przynajmniej do półfinału lub finału Ligi Mistrzów. No i mistrzostwo Anglii. I mistrzostwo Anglii, tak? I bo Sarah Alex powtarza, że to, czy się wygra Ligę Mistrzów, czy się jej nie wygra, czasami zależy od jednej akcji w jednym meczu. I to jest rzeczywiście prawda. To nie jest miara siły zespołu, czy on wygrywa tę Ligę Mistrzów co roku, czy nie. Ale miarą siły zespołu jest to, czy on dochodzi do półfinału, czy czasem regularnie. do finału, regularnie, to. tak? Co roku. To jest, No i rzeczywiście to, że, żeby, żeby rządził w lidze. Można ligę przegrać przez akcję w ostatniej minucie, tak jak zrobił to Manchester w ubiegłym... Znaczy, nie powinno się tego robić, może tak. Ale to się może zdarzyć. Ale jeżeli dochodzimy web w web z drugim naszym rywalem do ostatniej kolejki i wszystko się decyduje w ostatnim spotkaniu, to w sporcie się moż, mogą takie rzeczy zdarzyć. E, e, Manchester jest drużyną bardzo mocną. Mało tego, myślę, że fizycznie będzie wyglądał jeszcze lepiej niż w pierwszym meczu na Santiago Bernabeu i wracając do meczu tamtego, gdyby Van Persi nagle nie zostawił głowy w szatni, to miał taką piłkę na nodze, że Real się powinien cieszyć z wyniku 1-1, bo Van Persi normalnie lewą nogą tam jeszcze zdążyłby sobie krawat zawiązać, a tu w ogóle nie trafił w piłkę, no także, także tam, do, do, to w ogóle dobre mecze były, tak z punktu widzenia kibicowskiego, mówię o, nie mówię o meczu Barcelona-Milan, bo on był beznadziejny. Nie, Manchesteru z, Manchesteru z Realem, z Realem no, to, to był świetny ja, mecz. Barcelona-Milan, ja wiem, no, Mało to było zły mecz, no? Znaczy Barcelona oddająca jeden strzał i bijąca głową. W... Milan grał fajny, fajnie, fajnie w defensywie bardzo. Pokazał, że jest, drużyną, że jest drużyną konsekwentną przede wszystkim. Strach pomyśleć co by było gdyby mieli Balotellego na boisku gdyby nie zagrał wcześniej w City w Pucharach bo rzeczywiście gdyby mieli trochę więcej skuteczności pod bramką to mogli ten mecz wygrać i 3 do 0 i wtedy byłoby już naprawdę po no, ale Balotelli jest też takim zawodnikiem, który potrafi przegrać mecz. No tak potrafi, ale, ale, ale w, Milanie, w Milanie gra bardzo dobrze w lidze no, czy... i nic na to nie wskazuje, że nagle Miałby się gdzieś tam gdzieś pogubić. Poza tym. No, chyba, że znowu mu przyjdzie do głowy, piłkarz. Pił z którego już. się bardzo wielu kibiców nie wiem, dlaczego śmieje, czy El Shalawi To jest człowiek, jeżeli popatrzymy, w jaki sposób on dograł piłkę na 2 do 0 to, co on gra w, ja, ja od początku sezonu uważam, że jest to objawienie Ligi Oczywiście Włoskiej. Tym przypadkiem, zresztą on w tej chwili jest właściwie pierwszym wyborem reprezentacji Włoch nawet chyba. Może ja się nie nie no, ale gdzieś tam to jest człowiek, jed który ma to jest, z, jest to czołówka. To jest postulku. człowiek, który ma finezję, finezję taką <coughs> zagrania pojedynczego na poziomie Roberto Baggio. No z tym pierwszym przesadziłem wyborem trochę, ale, no, no ale a jest, jest gdzieś tam reprezentacja. No, ma tak? taką lekkość i łatwość zagrania <coughs> piłki w, z powietrza ze wewnętrzną częścią stopy, czy, czy podania prostopadłej piłki, czy trudnej piłki kątowej, czy oddania strzału. Potrafi się odnaleźć pod bramką. Zawodnik, który stanowi o sile ataku Milanu. I, i, i Milan został przez Barcelonę zlekceważony w pierwszym meczu. W drugim nie zostanie zlekceważony. Tym ciekawiej się to zapowiada, bo będzie wyprzedany stadion, 98 tysięcy ludzi. Będzie duch remontady unosił się nad stadionem. No pytanie, będzie, czy Barcelona nie straci bramki? Będzie też zamurowana bramka Milanu, podejrzewam. Tak, ale Barcelona, będzie, będzie czerpanie Barcelona musi zagrać inaczej, musi wyciągnąć wnioski. Pytanie, czy, pytanie czy, czy, czy komuś przyjdzie do głowy, żeby się z kimś rozsądnym na ten temat skonsultować? Bo tu jeden telefon do przyjaciela wystarczy tak naprawdę. No, ale to, no, no tak, to, też, to no, nie wiadomo, to... czy wystarczy jeden telefon. No tak czy inaczej, no jest telefon do przyjaciela, równie dobrze można by kogoś zatrudnić do końca sezonu, tak? Albo, znaczy, albo ja, na chwilę jak to ja od, tymczasowego. Od samego no, ale... początku uważałem, bo, bo, to, bo to rzeczywiście nie jest tak, że byli, byli tacy ludzie, którzy mówili, że Guardiola to jest żaden trener, bo dostał taką kadrę i taki spadek po Rejkardzie, że sprzątaczka na by drużynę no nie, poprowadziła to, i wygrałaby to, co wygrał Guardiola. No więc teraz widzą ci, którzy tak mówili. No kolejny się potwierdza. Tak że trzeba jednak być świetnym motywatorem, trzeba być dobrym psychologiem i trzeba być świetnym taktykiem, żeby wygrać sześć pucharów w jednym sezonie. I trzeba trzeba mieć, mieć pomysł na drużynę, na mecz. Zatem nie każdy trener jest w stanie wprowadzić zawodników z rezerw takich jak Pedro i Busquetsa i nagle doprowadzić do tego, że grają oni na równym poziomie z resztą, z resztą zawodników. To, to nie jest tak, tak, że Jordi Rora nagle z Barcelony w B wyjmie sobie do Santosa Rafinie de Lofeu i, I oni będą grali na poziomie pierwszej drużyny. To jest tak, jakby się wdało, że filharmonicy wiedeńscy mogą zagrać bez, bez dyrygenta, bo już tyle razy pewnie każdy utwór grali, zdadzą dadzą radę. No nie zdadzą. No, to niestety. Później się okazuje, że bez dyrygenta. Poza tym rola dyrygenta to też jest troszeczkę inna. To też jest tak, że, że to chodzi o interpretację utworu i sposób zagrania, i to się dzieje wszystko przez. No to tutaj koniec. również no, chodzi. No to też, też niby piłkarze tak, wiedzą, co, co, jak się gra w piłkę, ale o nie, no, interpretację mi pojedynczego meczu również no, chodzi. Tak. Tam, tam, tam, no. Wiesz, to, to, bo Messi, Messi prawdopodobnie wszędzie umie biegać. Chodzi o to, żeby biegał tam gdzie powinien biegać, tak? I no wiadomo, że się, łatwi, tym, łatwi się że łatwiej się biegać. kolejny klasyka, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. biegać. Tak jest. I Guardiola doprowadził do tego, że Messi nagle z 12 kilometrów w meczu zaczął biegać kilometrów 8. Bo biegał, biegał tylko wtedy, kiedy miał piłkę. W tym momencie Messi po to, żeby mieć piłkę, już musi sporo przebiec. W momencie, kiedy ma piłkę, biegnie i czasami jest podwajany, potrajany, a czasami tak jak wczoraj w meczu z Realem, jest ich siedmiu przy nim. I on traci piłkę no, 50 jest, parę jest metrów 7, i nikt z drużyny bo, bo za nim. Sam, no. no bieg sam, ale dlaczego nie biegnie? nikt z, z drużyny z nim, to jest pytanie tak? I co więcej, jak się zatrzymał z tą piłką i próbował się zatrzymać, nadal, nadal nikt nie nabiegał Tak, a on się zatrzymał no i wtedy już no, i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa No, no, no to nie. jak polska reprezentacja momentami to było, <grym> czekałem aż zaczną grać górne piłki Tym niemniej <grym> sam, mecz, tam, sam mecz jakby popatrzeć na to z boku, z punktu widzenia człowieka, który nie kibicuje ani Realowi ani Barcelonie i specjalnie, generalnie nie interesuje się taktyką to sam mecz dla kibica dosyć ciekawy taki myślę bo ja... nie no, fajny był. To był, był szybki mecz. Było sporo sytuacji. Szybki, no bo był, był zaczęło się od, kilka świetnych zaczęło się od mocnego uderzenia Barcelony. Później, później Real strzelił gola. Później Barcelona trochę nie wiedziała, co się dzieje. A później czekałem na drugą bramkę dla Realu. Teraz w, w meczu z Milanem na, na tych trybunach tak sobie myślę, że Barcelona jednak gola strzeli. Może nawet dwa. Tylko ja się obawiam, że Barcelona gola straci. No Je, tak, no, bo traci, traci z każdym. Traci no, z Granadą, teraz. traci z Sewillą, traci z San Sebastian, traci z Rajowajekaną. Z każdym Barcelona potrafi stracić bramkę. Jeżeli traci z Milanem, który ma lepszych piłkarzy niż Granada, Sevilla czy Rajo, y, to musi strzelić cztery gole. No i oczywiście może to zrobić, bo to jest futbol, ale w to już raczej nie znaczy, wierzył. nie może, niestety. Taka jest prawda. Ech. bo wracamy cały czas do tego samego, żeby strzelić bramkę, jest... trzeba mieć pomysł. Nie, nie, no to jest, nie, no, mimo, no, mimo wszystko strzeli? w Barcelonie znaczy, są takie indywidualności, znaczy, nie, ale które nie, no, potrafią no, to, to, to, robić, to, to znaczy... Ale wczoraj też te nie, indywidualności, to, nie, to indywidualności co... były na boisku, bo okazuję się, mówię, to, to, zależy, to też zależy od dyspozycji dnia. Jest to suma indywidualności tworzy zespołu. Jedynym plusem dla Barcelony jest to, że rzeczywiście jest jakiś tam ewidentny dołek fizyczny, a mecz z Interem jest dopiero 12 marca, wróć, z Milanem jest dopiero 12 marca. I a dla tej tiki-taki, o której mówiliśmy, absolutnie kluczowe jest to, żeby grać szybko. Jeżeli gra się szybko, to tiki tiki-kaka, Titikaka. Titikaka jest najlepszym sposobem na rozmontowanie każdej obrony i na to nie ma mocnych. To jest tak jak, jak Heniek Kasperczak wymyślił krzyżowo, krzyżowe zagranie Żurawski, Frankowski i podanie Szymkowiaka. Wszyscy wiedzieli, że pójdzie piłka na nich obu, oni się, oni się przebiegną, jeden tą piłkę przyjmie, poda do drugiego i z tego padnie bramka. No i wszyscy wiedzieli i oni strzelali gola za golem, bo jak to było dobrze zagrane, to nie było na to mocnych. To jest tak jak na dobrą kombinację ciosów bokserskich. Jeżeli ktoś jest szybki i bije mocno, to jak zrobi dobrą kombinację, to znokautuje przeciwnika. Jeżeli, jeżeli tą całą tiki-takę gra się powoli, to jest ona najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć w Barcelonie. Dlatego, że jest przewidywalna, jest łatwo, łatwa do skontrowania, zamula grę, Mało tego, na to się nawet patrzeć dobrą sprawę nie da, jeżeli jest się postronnym kibicem, bo jest to frustrujące dla samych graczy i również dla ludzi, którzy to oglądają. Jeżeli nie Barcelona... Bardziej, oni ostatnio nie bardzo się do bramki zbliżają. Właśnie, tak, lepą... bo, bo grając, właśnie, bo, bo grając i... piłką wolno, nie da się zbliżyć do bramki, bo przeciwnik zawsze będzie szybszy bez piłki, yy, bo, bo się porusza bez piłki. tak? Yy, Barcelona musi się poruszać z piłką szybciej niż przeciwnik bez piłki. To jest klucz do, do tego, żeby ta gra była skuteczna i wtedy, kiedy te mecze Barcelona grała swoje najlepsze czyli 2 do 6 z Realem Madryt, 5 do 0 z Realem Madryt, czy finał na Wembley, czy finał w Rzymie, to ta, to ta piłka chodziła po prostu jak na PlayStation. Je a teraz chodzi jakby, jakby, warzyło, jakby tam ołowiu ktoś do niej napakował. No Dopóki dobrze, no ktoś mamy, nie mamy... zrobi tam porządku, to będzie tak właśnie w ten sposób i znaczy... Barcelona nie ma szansy. strzelać. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, no poczekajmy, znaczy, na razie, ja, ja na razie, nie powiedziałem, że nie razie ma, razie ma szans. Bo... Dwa, tygodnie, dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie kryzysu lekkiego Barcelony. No nie, ja, ja nie jest, ja, jest lekki kryzys, panie. Jest lekki, Odpadnie z pocharu Króla, to już jest no, taki A po no, tym, to nie to też nie jest kryzys dwu, czy bo ja bym chciał powiedzieć, że mecze właśnie z Granadą, mecze San Sebastian, mecz z Sewillą, To są mecze wygrane I, i, i ich się nie analizuje, my nawet tutaj w podcaście nie analizujemy wygranych spotkań Barcelony, bo to jest nudne, tak? Nie będziemy opowiadać o tym, że Barcelona pokonała, pokonała Granadę 2 do 1, tylko w jaki sposób to zrobiła? Po dwóch genialnych akcjach Messiego, ale sama gra w ofensywie nie istniała. Mało tego w defensywie Barcelona się sypała. To samo zagrała w, w ubiegły weekend z Sewillą. Przegrywała 1 do, 1 do 0, zagrała kilka dobrych, dobrych akcji, wygrała 2 do 1, utrzymuje status quo, utrzymuje przewagę nad Realem. Nie mówimy o tym. Mówimy, pakujemy wyniki Realu i Barcelona do jednego worka i mówimy, ob, obie potęgi wygrały, jedziemy dalej. Ale Barcelona od pięciu tygodni gra w piłkę źle. I albo się to skończy. Dzięki temu, Ale że wrócą, nie skończy. Nie, nie, jeżeli, jeżeli wrócą, jeżeli wrócą, jeżeli wrócą do, jak, do, do jakiejś formy fizycznej, to nawet Jordi Rora nie jest w stanie spierniczyć tego, co oni znają na pamięć rzeczywiście i mogą wyjść, mogą po 5 minutach prowadzić 1 do 0. Jeżeli na Camp nou przy 98 tysiącach prowadzi się po 5 minutach 1 0, można wygrać i 3 do 0 z Milanem. Jeżeli, jeżeli się ma zaciągnięty hamulec ręczny to z Milanem się nigdy nie wygra. Także ja, ja daję jakieś 70% szans na awans Milanowi mim, wbrew temu co mówią statystyki w historii futbolu. Jeżeli drużyna przegrywa pierwszy mecz 2-0 do to w statystykach w futbolu wychodzi, że ma 18% szans na awans ja dalej. No, sta no ale wiesz, no, to ja tak, tak sobie kalkuluję, no, rzadko, się, rzadko, rzadko się mylę, szczególnie jak muszę wydać 140 euro na bilet, na, żeby wejść na stadion. Słuchaj, nie musisz. Nie muszę, a chcę, no. A teraz możemy przejść do, do kolejnego meczu, na którym byłem, <grych> czyli Korona Kielce-Legia Warszawa. O, A, o, Właśnie, bo liga wystartowała. Bardzo fajny was, swoją drogą, Korona, Legia. Świetny w ogóle mecz też dla, i dla kibica i w ogóle. I, I tak sobie stałem, oglądałem sobie ten mecz i patrzyłem, co się zmieniło w, w czasie zimy. Tak właśnie sobie obejrzałem w ciągu kilku dni dosłownie dwa, dwa mecze na żywo i, i tu może było inaczej, bo rzeczywiście byłem na Murawie i zaraz za bramką w Kielcach na stadionie, ale rzeczywiście z punktu widzenia Kibicowskiego lepiej mi się oglądało mecz Korony z Legią A, Warszawa. To był bardzo emocjonujący, ja po, po raz pierwszy w tym sezonie, nie po raz drugi w tym sezonie, może po raz trzeci, dobra. Oglądałem No powiedz śmiało, mecz... po raz czwarty. Nie, nie, nie, a tak nie. Obejrzałem mecz Ekstraklasy. No, stwierdziłem, że jednak zobaczę mecz Korony Legii. I byłem bardzo zadowolony z tego meczu. Nie chodzi mi tylko o wynik, ale, ale w ogóle jakby z samych emocji tego spotkania, tak, które przyjęli. Był sporo, bardzo emocjonalny, akcji, fajny. Bardzo fajnie grali. Tak. Tak. Szybki był, był dużo, dużo walki było. Bardzo no i jeszcze ja, nasi meczno. wygrali. Więc. No to, to, jest, to, jest, to jest zupełnie inna historia, znaczy, ale jakby... Znaczy ja bym chciał, mam kilka wiadomości dla kibiców Legii, bo sporo kibiców Legii słucha podcastu. Dobrych i złych mam wiadomości. Dobra, wiadomość jest taka, że ta drużyna jest poukładana taktycznie. Dobra, jest taka, że zdobędą Mistrzostwo Polski w tym prawdopodobnie, roku. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak. Niezależnie jeżeli, od Polski jeżeli, z koroną, jeżeli no, do końca, jeżeli, grają znakomicie. Jeżeli do końca marca nie stracą zbyt wielu punktów, bo to jest, to, sądze, to jest początek, to jest nie początek nie tej złej, złej informacji. Dobra wiadomość jest taka, że taktycznie są poukładań. Dobra wiadomość jest taka, że ten Bereszyński to będzie bardzo dobry piłkarz. I on da, da, bo on, on widać, że on biega z głową, widać, że jest dynamiczny i rzeczywiście to tak za stałem koło niego, metr od niego, no to kawał chłopa jest. Silny, dobrze przygotowany do grania w piłkę chłopak. Kosecki widać, że jest na niego prosty sposób. Dostał parę razy od stanu łokciem, jak, jak sędzia tego nie widział i w ogóle nie wiedział to jak się nazywa Kuzara też dwa razy mu w nogi wjechał także. Mm. Yy, i Koseckiemu się, Koseckiemu się odechciało grać tak 10 minut po tym jak zdobył bramkę i potem, potem złapał go skurcz nie wiem czy to było widać w telewizji yy, długo go tam masowali potem go zaczęli mrozić zupełnie bez kontaktu z przeciwnikiem i już do grania w drugiej połowie nie wrócił Druga zła wiadomość dla Legii to jest to, że absolutnie, yy, że Włakow jest jakby mentalnie nieobecny, co jakby wiem z innego źródła, że obaj bracia, że Włakowowie dosyć mocno przeżyli śmierć ojca i to jest m.in. jeden z powodów zakończenia prawdopodobnie już w ogóle kariery przez Michała Żewłakowa. Marcina Żewłakowa, a Michał Żewłakow wygląda trochę jakby biegał gdzieś w innym świecie zupełnie. Po nie no, zachowanie obrońców w polu karnym. Stałe to fragmenty to, to, to, to, to gry w obronie, w wykonaniu legi, to jest bardzo. No, to, że Wawrzyniak nie umie bronić, to wiemy. To że, należy. Że... ale jest obrońca. Tak. To że, to, to, tak. To, że właków, no niestety, że właków nie, nie, no, nie to, wyglądał ale to w ogóle dobrze. Cała, cała legia grała w defensywie fatalnie. W środku pola znaczy, było. To najlepszy... samo. Każda odbita piłka należała do Korony. Najlepszy, był znaczy, jak... właśnie najlepszy byli, by źle, tylko Mam wrażenie, że grali, coś byli rozkojarzeni, Kompletnie. Ta. Korona dron, była to szybsza. Korona wyprzedzała. Janska, no to, to, to, tak. to jest żart jakiś. No, no. Piłka przeszła w przez całe pole karne i nikt nawet się nią nie zainteresował. Z Zupełnie. Znaczy ta, ta piłka była bita bardzo mocno i, ale rzeczywiście można było ją a wybić ze dwa razy. No. Bramkarz powinien ją łapać, obrońcy mogli ją wybić, a jeszcze do tego przecież tam właśnie chyba Wawrzyniak kijańska gonił tak jakby chciała, nie a czy, mógł. A czy bo, nie, nie wiem czy to Kijańska, czy Lisowski, Lisowski dośrodkowywał. Lisowski się zachował bardzo, bardzo sprytnie, bo on ściął w taki sposób przed, przed Wawrzyniaka, że Wawrzyniak musiałby go faulować, byłaby z tego albo czerwona kartka, a, a być może może byłby i rzut karny, bo on bardzo szybko doszedł. Lisowski jest szybki, e, szybko wbiegł w pole karne i, i, i zagrał mocną tą, tą piłkę w, w pole karne. E, i ta, a teraz, może, dobre wiadomości dla Legii. A, czy do, dobre, dobre, znaczy dobre już były, czy złe? Było były złe. złe, złe. A, no, ja to jeszcze, znaczy, ale szuka, była, nie, nie, jedna, była ja jeszcze dobra. Słyszałem no. taką, taką plotkę, że rozkojarzenie piłkarzy Legii bierze się stąd, że mają nowego kierownika drużyny. Panią. Kierownikiem jest pani, e, pani Marta pani jest niebrzydka. Więc... Niebrzydka kobieta w szatni mo może trochę może, to może to... widać tak. po Chelsea. No tak, tam pani doktor jest tak. niebrzydka podobno chociaż no, jak na Anglię to niebrzydka nie, nie, nie, to nie wierzę. Nie nie, nie nie nie jest jest. O to polecam zdjęcia. No. Nie, bardzo łatwo się rozkojarzyć. Tak? tak no. bardzo, bardzo się chce być kontuzjowany. No to, Mówisz, to już to wiem tak, dlaczego Torres byś... jest w takiej formie. Mówisz to Przegno tak nigdy w Anglii nie był. Znaczy, no trzeba były. odróżnić typową angielkę, taką, że tak powiem... Nie, nie, ona nie jest typową angielką, angielką tak nie, od, nie, nie, od, nie. od wielu mieszkańców Londynu. Bardziej, ona jest bardziej hiszpanką. No tak, właśnie, w, w radę, w, w radę, a, a, część. Ja zawsze się zastanawiałem, bo Urban wielokrotnie pokazywał to we wszystkich klubach w Polsce, które prowadził, że nie do końca posiadał wiedzę na temat przygotowywania drużyny w przerwie w przerwie zimowej. No bo oni wyglądali tak jakby byli po bardzo ciężkim treningu i po prostu... I po raz kolejny, po raz kolejny okazuje się, że ta Mieli drużyna nawet wczoraj z Olimpią grudziąc w tym meczu, do 60 minuty dopóki nie weszli zmiennicy, którzy rzeczywiście potrafią coś tam więcej zrobić, to ta Legia wyglądała jakby też na trochę na ręcznym zaciągniętym grała, a z Koroną to ewidentnie wyglądało, że fizycznie Korona, która zawsze ojrzyński drużynę fizycznie przygotowuje no tak, do sezonu to, dobry. na tle Korony to wszyscy źle wyglądają fizycznie. Tak, znaczy Korona poza tym ma dużo zawodników duży i silnych, którzy bez żadnych oporów znaczy, no to wykorzystują. Jest, to szybarę. jest tak naprawdę jedyny atut Korony. No w, znaczy w i, w drugim sezonie. atutem Korony okazały się stałe fragmenty gry, bo okazało. nie wiem, yy, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że, że ten pierwszy gol dla Korony, którego strzelił e, strzelił e, Korzym, no to, tam było trochę przypadków w ostatniej fazie, natomiast samo rozegranie do, e, Janoty na głowę do Stanu, który zgrywał piłkę do środka, to, to jak w koszykówce, no. podanie od, roz, od jedynki rozgrywającego na obwód i zgranie z obwodu w trumnę i w sad. Tak? Taka akcja, taki, no Janota zagrał w ogóle bardzo dobry mecz i ja bym się na miejscu trenera Fornalika mu częściej przyglądał generalnie, bo, bo takiego piłkarza z dziesiątką, on jeszcze fizycznie też nie jest może zbyt silny, ale chłopak sam zrobił, nie, nie po raz pierwszy w, w koronie zrobił wynik bo on tam parę akcji poszedł sam, potrafi minąć dwóch, trzech zawodników zagrać prostopadłą piłkę a, a stałe fragmenty dorzuca prosto na czoło, a w koronie są piłkarze dobrze grający głową no i zła wiadomość, dalszy, dalszy ciąg złej wiadomości no to jest to, że rzeczywiście ta hiszpańska to, że w Hiszpanii nie przygotowuje się drużyn do nie ma długiej przerwy i Urban nauczony tego, nigdy nie przełożył tego na polski jemu by się przydało trochę popraktykować u takiego lęczyka czy u kogoś, kto ma długotrwałe długoletnie... Długole, długo przygotowywał drużyny do, do rundy nawet, wiosennej. Nawet mieli kiedyś dłuższe przerwy. Teraz tak, ta przerwa, no. to, to, tak jakby nie było. Znaczy nie, ja myślę, że to wiesz, po tym jednym meczu to znaczy nie jest. o co Nie, nie, no nie po jednym... ja wiem, że Olimpia Grudziądz to może też nie jest dobry przykład, ale jak się Legia ja się... rozpędziła, no to już... Legia by... jak na ta, nie, ma ogromny potencjał jak na Polską ma ogromny potencjał ma zawodników, którzy ja nie, ja nie widzę dla nich przeciwników w walce o tytuł ja no. widzę bo jeżeli oni, jeżeli oni znaczy jasne mają teraz prosty kalendarz, mają Bełchatów no nie wiem co by się musiało stać żeby Legia nie wygrała z Bełchatowem dużym atutem Legii jest też jest, że znaczy drużyny, które są za jej plecami które mają jeszcze bardziej chyba zaciągnięty hamulec no <Rabbi> dużo nie, mniejszy potencjał no, no nie Lech bo Lech no, no pokazał, nie Lech, no przecież nie Polonia. Nie, no Lech, Lech, pokazał, nie że Lech pokazał, że Hamalainen czyli transfer. Znaczy, Lech, znaczy Lech, Lech może walczyć długo z Legią. Może przegra na ostatniej prostej, ale może nie, dlatego że pokazali, że Teodorczyk i Hamalainen, czyli transfery te zimowe, to są tra takich transferów, moim zdaniem, Legia nie zrobiła. Mówi się o FC Hollywood w Legii No ale to poczekajmy Czy z tymi czyli, transferami, o, bo to jest o, na razie jeden mecz. Ale Mówi się z no jest Beres. Jest Waliszwili, który też parę goli strzeli. strzelił. Ale, no, ale mówię. To, jak, w jaki sposób Hamalajnen współpracuje z resztą zespołu, a gra od niedawna. No takie dziesiątki, jak w tym meczu pierwszym z ruchem Chorzów Lecha Poznań, to ja dawno w Polsce nie widziałem, żeby zawodnik potrafił strzelić bramkę. Zagrać prostopadłą piłkę z miejsca, nie, nie w biegu, nie gdzieś tam się z miejsca podaje piłkę pod dywanie do wbiegającego Ślusarskiego. Ślusarski strzela gola, jest ułożony mecz. Później Teodorczyk wchodzi, zawodnik, który nie zna się z drużyną, jest tydzień w Lechu, ma dwie asysty. Yy... To są bardzo trafione transfery i Lech hmm. będzie walczył o mistrzostwo. Legia na szczęście dla nich ma, tak jak mówię, ma Bełchatów teraz i później ma też jakiś tam Bez Podbeskidzie Bielsko-Biała, tak? O, Podbeskidzie no, zaczęło sezon. No, Podbeskidzie walczy o życie, więc Podbeskidzie walczące o życie na swoim boisku może być, może być trudnym przeciwnikiem. Ja myślę, że Legia do normalnego grania, taki jak grała na jesieni, wróci za jakieś 2-3 tygodnie, bo to długo trwać nie może. W końcu będą grali lepiej niż w meczu z Koroną. Pytanie, czy nie stracą po drodze punktów. Jeżeli Lech ich wyprzedzi, to może być różnie później. Niekoniecznie tak wesoło, jak wszystkim się wydawało, jak wręczali Legii mistrzowską, mistrzowski puchar w grudniu, jak się skończyła runda 12 grudnia bodajże, czy tam 9, i wszyscy mówili, że Legia będzie mistrzem. Jedna kolejka, Legia ma punkt przewagi. Natomiast Polonia no, nie dało się tego oglądać. Jeżeli chodzi o. Ilu można piłkarzy stracić w ciągu, nie wiem, roku tak naprawdę. No, a jak, się... no, jak popatrzysz tylko na to okno, tylko na to okno, no to odszedł tak Baszczyński, który był no, najlepszym starek, zawodnikiem rundy. Baszczyński, dwaliszwili, Teodorczyk, Czotra. Wszystko zawodnicy z pierwszego składu. No to tak, tak. i zostaje, i zosta... pamiętajmy, że to i tak była drużyna przetrzebiona przed sezonem. Wraca Tosik, który, który nie był tam żadnym wybijającym się piłkarzem w Polonii Warszawa. Dobrze, że został w szołek, bo w ogóle nie miałby kto grać z przodu, a kapitanem i jedynym napastnikiem w drużynie jest jest... Kołodicki. Je, jest Dyzio, tak, Je, jest Gołębiewski. Na, na szczęście jest najszybszy piłkarz, być może w Polsce w tej chwili, oprócz Koseckiego, czyli Miłosz Przybecki. Człowiek, <grym> na, który... Tam, Michał Zieliński? No tak, jeszcze jest. Michał Zieliński. W ale, ale, ale, ale polecam. Nie był pewien, ile biega setka, ale coś po 6 sekund chyba. <grym <grym <grym tak powiedział. Tak, powiedział. O, o, tak natomiast, powiedział. Natomiast, natomiast polecam. Polecam, gratuluję. polecam wszystkim zwrócić uwagę na Miłosza Przybeckiego. Rzeczywiście, bo to jest piłkarz, którego pewnie kibice, którzy Poloni często nie oglądają, nawet nie widzieli jeszcze. On już strzelił gola w tej pierwszej, w tej pierwszej kolejce na wiosnę i będzie dostawał więcej szans, bo Polonia nie ma wyjścia, musi grać przy Beckim od czasu do czasu, bo po prostu nie ma kim. No, no tak, nie ma napastników. W tej chwili to myślę, że i Stokowiec znalazłby sobie miejsce w kadrze niedługo. A a propos to widziałem, że ten, że piłkarz, znaczy piłkarz, no teraz już piłkarz, ale jak się nazywał ten chłopak, którego, który wygrał tą medycję tego konkursu? O Jezu, zaplątałem teraz. The chance. No chyba tak. Mówisz o szansie. W no, no, no, no, no, no, Bartek Kaszczak jest w jest widzewie. Tak, tak, tak. Nie, że tam nawet zdarza mu się na ławce siedzieć chyba nawet debiutował w jakimś meczu. Grał, grał regularnie gra w meczach młodej Ekstraklasy. Ale chyba gdzieś tam go widziałem na ławce, albo nawet jest, nie, czy nie jest... wszedł na końcówkę jakiegoś jakiegoś. Znaczy, meczu. W Ekstraklasie jeszcze nie grał? Nie, w, w, w tych Sparingach. W Sparingach przed, grał. Przed, bo, był, na całym, był na całym obozie Widzewa. Bartek w, był w Hiszpanii. I gra w tych meczach sparingowych. Tam nie dużo, bo nie niedużo. No on jest młody. No. On ma tam no tak, tak, 19 tak. lat, czy tam 18 w tej chwili. Także to, to nie no jest... Mniej nawet jeszcze. No. no nie, już mniej to chyba nie. A propos to. 18 jeszcze lata. młodych, chyba jeszcze młodszych piłkarzy. To też widziałem, wprawdzie to był turniej halowy. Gdzieś tam oglądają turniej halowy. Lech Gdańsk Lech Gdańsk jak i Oktawian Skrzecz. Oktawian Skrzecz, tak. No, strzelił zwycięską bramkę To, że strzelił zwycięską bramkę, ale co on wyczynia na tym boisku, to jest niewiarygodne. Chłopak ma po prostu przyklejoną piłkę do nogi. Jak, no a Lech... jak Alce z tłuszką Groszku. No, no. Odebrać mu kilka, jest w zasadzie, w zasadzie niewykonalne. Czy znaczy Lechia Gdańsk, tak, widziałem taki wywiad z trenerem Kaczmarkiem, on powiedział, że oni tam takich mają pięciu, sześciu. W drużynach juniorskich. pytanie, co się z nimi stanie dalej? Nie? Pytanie, czy nie wypieprzą trenera kaczmarka, bo jak nie wyrzucą <laughs> trenera kaczmarka, to akurat, to akurat on z tych sześciu będzie umiał zrobić użytek, a pewnie z większej ilości darmów. Z sześciu zrobi dwóch. No nie, bo jak. <laughs> Ale tak. No nie, bo, znaczy, bo przypomnijmy sobie, ja mam, ja mam nadzieję mimo wszystko, jednak, że jeżeli rzeczywiście to są takie talenty, to że jednak szybko wyjadą. Nie, skrzecz no, no, tam jeździ tak, tak, klubach. Tak, tak, tak. I jego cały czas i, i, jego kuszą tak. cały czas i szukają, więc. To to Czy znaczy wyjadą, do... nie wyjadą. Jeżeli zostaną u Kaczmarka, i podobno bardzo jeżeli będą grali u Kaczmarka, to ja przypomnę, że trener Kaczmarek był trenerem Jagieloni. Wtedy i, w, i z Jagiellonii jego Jagieloni do reprezentacji Polski u 19 trafiło kilku piłkarzy i byli to yy, tam był yy, Marek no, Citko, tam był Bayer. Tam był. Tam, było było tam, tam sporo. Nie, przepraszam, nie Bayer, tylko Marek Bayer. Tam był CITKO. Bajer. No, no bo to był, był był tak było dwóch tak. No, A tam nie Gęsior chyba wtedy też tam grał no w każdym nie razie no, ja, w tamty... ja jednak Mimo wszystko jakoś tak mam wrażenie że, że dobrze jest na którymś etapie Swojego rozwoju piłkarz wyjeżdża z Polski no, Ale nie jak ma do 17 lat za Zachodniego klubu czy 16? Nie, nie, no To ja wszystko ja, zależy to, są, od sytuacji są, To też tak, tak, tak. Zale no, zale zależy to, co, wiecie, co to, ma w głowie Czy wyjeżdża się uczyć Ma jakiś sensowny plan Przed sobą Czy wyjeżdża po prostu i gdzieś utyka W jakiejś czwartej, trzeciej liczbie jak, no utyka, no, to, no, jak utyka, to nie tak, może biegać. To, tak mi się jeszcze <grym> Ale może mądrze stać. Wracając do tematu, tam gdzieś był poruszony i Murinio, i Balotellego, i młodych piłkarzy, to gdzieś ostatnio widziałem, nie dam bro, poczekaj, jak Murinio opowiadał właśnie o Balotelli. Mhm. Jak to y, kiedyś, y, bo b, b, była jakaś, o, o tym, jaki to ma charakter. Balotelli, jak to miał kiedyś mecz y, z Interem, grali i miał wszystkich napastników kontuzjowanych, tylko mu się Balotelli został. No i Balotelli w pierwszej połowie dostał żółtą kartkę. Więc mhm. mówi, że w przerwie. W ogóle olał wszystko, nie robił żadnej odprawy, tylko Baltelemu przez 15 minut mówił, <grym> żeby że nikogo nie sformułował. W ogóle nie podchodź do obrońców, nie ten i co się stało? 46 <grym> minuta, bo tutaj żółtą kartkę <grym> drugą i wylatuje z boiska. Lodak Natomiast nie jest Człowiek ściana po prostu, jak grocho ściana. Nie jest to wychowanek, broń Boże, czyli nadal Murinio będzie, nie będzie mógł sobie takiej pozycji w CV wpisać, ale zdaje się, że Murinio wprowadzi do składu Realu Madryt człowieka, który zostanie tam na wieki, jeżeli go nie sprzedadzą gdzieś za ogromne pieniądze, ale real, jak wiadomo, nie sprzedaje gdy nie musi. Varan nazywa się ten piłkarz no, tak. i powiem, że e, gol golem, tak? bo chłop wychodzi w górę, tak? dawno nie widziałem, żeby ktoś tak w górę wychodził. E, ta bramka Popujemy fantastyczna, bramka. fantastyczny gol, pięknie się uwolnił od krycia, wyszedł w górę, no, wygrał o głowę pojedynek z pike, który niski nie jest, i to nie jest pierwszy raz. Ten człowiek w każdym meczu, on, on, on, poza do, tym, wiesz, przy stałych przede fragmentach to robi. wszystkim no. świetnie broni, tak naprawdę, Właśnie. znakomicie biega. To tak, jest, on bardzo to bardzo, jest... bardzo, bardzo zdolny, młody człowiek i nie sądzę, i to, że, to, że gra koło Ramosa yy, w, w obronie, yy, poza tym ten człowiek nie fauluje. Tak? Mówię o Rafaelu Waranie. Może on... zacznie no nie no chyba jeżeli jeszcze nie zaczął się nie nauczył od Ramosa a faulować to, to co Ramos zrobił ostatnio w lidze dwie żółte kartki w 20 sekund to, to się rzadko zdarza no, to, to, to, to, to się nazywa rachuciachu no, ale, ale wiesz ale Ramos ma za sobą genialne mecze absolutnie genialne no tak tak tylko że, no to, jest, tylko, że to jest Ramos ma trochę to co Balotelli że rzeczywiście potrafi potrafi wiesz drużyna wyłączyć, się wyłączyć zupełnie głowę wiesz a do tego dostaje w rękę później trzyma się za twarz cały, cały świat się z niego śmieje i wiesz no to, takie to jest 18 czerwoną kartkę w karierze, obrońca 18 czerwonych kartek, to jak licząc średnio, że, że nie ma go dwa mecze, to nie zagrał w całym jednym sezonie tylko przez kartki czerwone. A to jest średnia, bo za niektóre kartki on pauzował po 4 mecze, a za niektóre po trzy. On spokojnie ma ponad jeden sezon odsiedziany na ławce, więc kupujesz piłkarza za wielkie pieniądze po to, żeby go trzymać na ławce za kartki. Nawet nie na ławce, na trybunach a Wa tego nie ma. Waran gra czysto. Waran, yy, wie, że jeszcze nie umie na tyle grać w ślizgiem, żeby robić ślizgi w sytuacjach, to co zrobił Piqué na przykład, to jest kryminał w, wczoraj w meczu z Realem Madryt. Jeżeli wygrywasz pozycję no, biegową... spóźniony był. Znaczy był wiesz, no, on biegł koło Cristiano Ronaldo, obaj się zatrzymali. W tym momencie zawodnika nie ma, zawodnik nie jest naprzeciwko bramki. Nie ma potrzeby robienia w ślizgu, że no trudno najwyżej. I on robi wślizg, w sytuacji, w której mógł spokojnie do niego dobiec i go wypychać za pole karne, silniejszy od niego fizycznie. Tylko, że Idi Maria yy, i Cristiano Ronaldo to są piłkarze, których nie można kryć na radar. No są piłkarze, którzy jak się biega z nimi, koszul... Maria gra fenomenalne mecze teraz. Uważam, znaczy, mecze jest... on gra bardzo nierówno, bo on gra w lidze, potrafi zagrać taki piach, że nie ma go ochotę zmienić w 30 minucie, a, a czasami wręcz go zostawia na, na ławce i go w ogóle nie wpuszcza i woli grać kajechonem na przykład. A czasami ma takie mecze jak wczorajszy mecz z Barceloną. Absolutna gdzie rewelacja. on ma taki dosyć prosty, jeden fajny zwód. Ten, ten zwód, na który zrobił Pujola, że Pujolowi się nogi rozjechały. A to jest na dynamice. No, no, no bardzo, tak, no, ale, ale, jest... ale on przy okazji dużo widzi, bo wiesz, zawodnik, który wiadomo, że minie. I pójdzie do końca, to nie jest za, żadna zagadka dla obrońcy. Ale zawodnik, który tak jak Di Maria potrafi zagrać dużo asyst albo dużo podań otwierających z tej pozycji, w której jest, to już dla, dla obrońcy, to już musisz myśleć, jak się przy nim ustawić. Czy trzymać się blisko niego, yy, czy, czy, czy blokować, czy, czy cokolwiek. No, I w tym momencie jak się zaczynasz zastanawiać, no to jest po tobie. Bo on jest rzeczywiście szybki. Tak. Bo może warto do by do zahaczyć do o, pił o piłkę siatkową. Zostaliłem. O piłkę siatkową, o piłkę ręczną oraz jeszcze sporty zimowe nam tu dogorywają. No, tak, ale jak jesteśmy, tylko jeszcze jedna rzecz, bo żeby nam nie uciekło, czy nie wiem, czy to w jakiś sposób chcecie skomentować, bo ja słyszałem wywiad z nowym prezesem Legii Warszawek. rozmawialiśmy mm -hmm. o Legii. Leśnodorskim. Tak, to pomijając wszystkie aspekty sportowe, to co mnie uderzyło, to jest znowu kolejna próba obłaskawiania kiboli, która tam następuje na Legii. Rozumiem, że każdy nowy znaczy lub prezes... Klub potrzebuje tak. kibiców, no i taka jest prawda. Ale nie w, taki sposób, ale nie w, w taki sposób, w jaki on próbuje to robić, że nagle po prostu zaczyna się... Jakbym słyszał po prostu prezesa PiSu opowiadającego o, o, o kibicach i o tym, że to wszystko jest przesadzone, że no ludzie mają prawo się zdenerwować. No znaczy, cóż, no może Mają przesad... prawo się zdenerwować w momencie, kiedy wpuszczanie ich na stadion trwa półtorej to godziny. Prawda. Bo, bo, takie, bo, bo, bo takie procedury były stosowane przeciwko kibicom ja rozumiem, znaczy nie rozumiem bo to co zrobili im na przykład w Bukareszcie jak ich wpuszczali na mecz w Bukareszcie kiedy im monety zabierali sznurówki z butów i tak dalej kazali im się rozbierać, to jest w ogóle kryminał no ale że im to robią na ich własnym stadionie im każą przed młynkami stać półtorej godziny to jest jakiś skandal no. to jest no, stadion nowoczesny spełniający wszystkie europejskie normy gwiazdek ma od Pierona można wejść i wyjść. Tylko, że to jest y, sytuacja taka, że to jest czyja to jest wina? To jest wina organizacji, ochrony i oczywiście, klubu. Oczywiście. I w tym momencie władze klubu bez nagłaśnienia powinni się tym zająć. Wziąć za gębę firmy, które zajmują się tym, że tam wpuszczają, wypuszczają. Natomiast nie opowiadać takich głodnych kawałków w tym momencie, że się usprawiedliwia wszystkie bzdury i wszystkie y, po prostu całą bandytarkę, która działa się na Stadionie Legii. Znaczy po prostu trzeba zachować jakiś rozsądny y, rozsądny y, rozsądną równowagę między jednym a drugim, a ja tu widzę albo w jedną stronę, to znaczy sekowanie i wrzucanie wszystkich kibiców do jednego wora, albo w drugą stronę stwierdzenie, że wszystko to są baranki i że generalnie doszło do pewnego nieporozumienia pomiędzy władzami klubu i kibicami i zobaczymy jak długo to potrwa. Znaczy ja jestem, ciekaw. jestem ciekaw dlatego, że to też jest tak, że yy... Że rzeczywiście pojawią się zaraz problemy, bo kibice, ci, którzy siedzą na żylecie i cała ta trybuna, to część z nich to są ludzie normalni, a część nie. Część nienormalni właśnie e, tak mówi, jak i, wszędzie. I z no no i z nie, nie bo, nienormal... bo na pozostałych trybunach te procenty rozkładają się już zupełnie inaczej. Ale ja mówię, że, że na każdym stadionie jest. W każdym mieście. Jest. Jest, tak, jest. niektóre z tych trybun są mniejsze lub większe, a niektóre są zorganizowane lepiej lub gorzej, a jeszcze... To i... to <grym> no tak, no bo, no tak, no bo, bo to trudno, wiesz, na, na przykład wiesz, no, na, na, na takiej Polonii Warszawa, no nie ma takiej możliwości, żeby, żeby zorganizować parę tysięcy ludzi, którzy z, zrobią, nie wiem, bojkot, bo, bo, bo ktoś im nie pozwala handlować narkotykami na trybunie, bo, bo, bo to są rzeczy marginalne, po prostu, bo na Kamiennej po prostu nie opłaca się dystrybuować narkotyków, bo lepiej to robi, pod szkołą, bo jest więcej ludzi. <grym> a na, Legii, a na po prostu ten handel się odbywa i nie od dzisiaj wiadomo, że walka jest o strefy wpływów i o różne inne historie związane z handlem na przykład gadżetami klubowymi, które mają branding taki nieoficjalny lub inny. Nie będziemy teraz o tym opowiadać, bo to długa historia. Chodzi o to, kto tam, kto tam no, ścierają się strefy wpływów no, kibicowskich ja z oficjalnymi. Tak, no tak, tak, tak, tak. Ja, że... ja tylko chciałem zasygnalizować moją ciekawość. Jak długo, jak długo potrwa ten, ten ton, jaki ma w tej chwili. No, to, no ale znasz prezes. odpowiedź. Krótko. Dwa miesiące, myślę, no, półtora. No chyba, że, chyba, że, chyba, że wiesz. Nie, chyba, że... Myślę, że chyba, że nie istnieje tutaj niestety. Tak, nie? Też mi się nie. tak wydaje. Dobrze, to przejdźmy do innych dyscyplin. No <głos> Jakie... panie redaktorze, pan zac... zaczęła no, pan brutalnie ja kilka. kilka. No, to no to niech pan dobrze, wybiera. A może... o, było losowanie, bo, bo Vive dokonało, rzeczy, nie niemoż... Vivo doko Vive dokonało rzeczy niemożliwej. Wszystkie mecze. wszystkie mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów to chyba jak ja oglądam, od dawna piłkę ręczną. Gdzieś czytałem, że drugi to się wypadek. Drugi raz chyba żywo, chyba tak. raz Atletico Madryt. albo... Ciudad Real. Ciudad Real. Ciudad Real, czyli obecny Atletico Madryt, bo w tak, tak, tak. tej, tej chwili na tej samej licencji grają. No to jest wiadomo, ta grupa nie była najmocniejsza. Ale mimo wszystko, wygranie wszystkich spotkań u siebie i na wyjeździe w Lidze Mistrzów to jest wynik, e, grając z tak jest całą taki, wiosnę jest taki... w osłabieniu to Mamy takie porównanie od razu, bo drużyna, którą wylosowaliśmy, ma, ma ciekawą nazwę, bo nazywa tak. się PIK. No tak. Jak PIK, to PIK. To, to wybrali. E, oni wygrali trzy mecze mhm. w swojej grupie. Ale to, to jest, jest, to jest to bonus na... wynikający z tego, że Zresztą zajmuje się pierwszym miejsce w Raz, że jest to bonus, ale można było trafić na Ademar Leon, tak? No tak. No. E, Nie, no, to losowanie, jeszcze... losowanie absolutnie szczęśliwe. Nie, no, i... no, było. I... no I Tak, No peak... <głos> <głos> Znaczy, <głos> znaczy <głos> mam wrażenie, że wszyscy w Kielcach chcieli trafić na, na pik Szeged właśnie. Seget chyba się czyta. Seget. Tak. Seget. Nie, no bardzo, o, bardzo, bardzo, bardzo się udało. Pierwszy, i mecz fajnie, oczywiście, no. pierwszy mecz oczywiście na, na wyjeździe. Rewansz u siebie więc podcast się będzie akredytował, będzie na meczu i będziemy zdawać relacje, bo mam wrażenie, że że to najlepsza rzecz, jaka w tej zdziesiątkowanej przez kontuzję drużynie Wiwe mogła się przydarzyć, czyli zajęcie pierwszego miejsca i trafienie tej drużyny w losowaniu. Wydaje mi się, że to, to że tą rundę jeszcze Wiwe sobie poradzi, niezależnie od tego, kogo jednak wylosuje, dzięki temu, że na jej pierwsze miejsce to było w miarę jasne. Ja się boję o kolejne etapy. Tak. Bo tam już no, nie będzie tak z górki. No, znaczy kolejne, już nie to tam... będzie pik, tylko będzie niestety... Tam zostaje jeden etap już do Final Four, później tylko. No, no okay. wiesz, ja, ja tam mierzę do końca. No, no, no tak, tak. na Final, final Four no, to już będą w komplecie prawdopodobnie. Także już Final Four można już powalczyć o, o, o pełną stawkę. Także no, chociaż walka o pełną stawkę, jak pomyślę, jakie tam nazwy się pojawią w tym Final Four. To na... znaczy sam awans do Final Four to znaczy, jest największy sukces w polskiej piłki ręcznej. Gdyby, gdyby, gdyby Vive rzeczywiście udało się pełny skład znaczy pełne pewnie nie bo nie wiem czy czupić się da radę wyleczyć no nie wiadomo eee, nie wiem jak będzie z Ormanem, tak z tym z bunticem buntic już, już trenuje ma pęk... tak? ma, ma znaczy do, już do ręki czy znaczy, wiesz co, on miał pękniętą kostkę w nadgarstku jakąś, nie, nie, nie było to duże pęknięcie i on już miał być w kadrze na y, walenie jak złamałem w sobie w, kiedyś walenie. młodości walenie. nadgarstek, to Panie, nosiłem, pytanie, jak... nosiłem gips przez półtora tygodnia po czym go zdjąłem, bo przeszkadzał mi podczas gry w i pojechałem na tak. final four <śmiech> także, znaczy, znaczy, nie, nie, nadgar... bo... kontuzje nadgarstka to nie są kontuzje, które trwają no tak, ale troszkę miał pękniętą kostkę przy rzucaniu trochę no. przeszkadzają no, no, Szczególnie, Szczególnie... ale myślę, że przy tym poziomie medycyny który jest teraz, teraz naprawdę jeżeli ja się potrafiłem wyleczyć sam w ciągu dwóch tygodni, grając Dobrą wiadomością dla Viva jest to, że dwa genialne mecze rozegrał Losert w bramce. I to jest bardzo dobra ale wiadomość. Narzekałeś na, niego. narzekałeś na niego strasznie, ale dwa ostatnie mecze w Lidze Mistrzów to jest jego zasługa. No. No, facet CV ma niezły. No. Znaczy on gra, on gra lepiej on... niż ma CV w tym momencie, bo ja nie widziałem takiego jego meczu w Barcelonie. Nie, nie na... widziałem. Gra naprawdę. On mecz on mecz w ten w Kielcach ostatni dwa tygodnie temu to, to on wygrał w, w obronie no, no, to, że Jurecki wrócił do formy i normalnie rzuca to, że, to, że Mateusz Jachlewski gra świetnie na, na skrzydle i doskonale w podwyższonej obronie 5-1, zresztą został nagrodzony przez... No, wreszcie, Jachlewski to też nie jest tak powiem byle jaki piłkarz no. ale parę rzeczy, w powiedz, życiu, barę rzeczy w życiu, w życiu powiedz to Biglerowi, który nie wziął go na Mistrzostwa Świata, a zamiast ja, niego wziął, wziął paru gorszych. Chciałem powiedzieć że okazało się nagle niespodziewanie, że w sportach zimowych najmocniejsi jesteśmy w biatlonie kobiety. <grystanie> <grystanie> <grystanie> tak, to jest, tak, ja to uwielbiam. Ja to uwielbiam właśnie polski sport między innymi za to, że nagle się okazuje, że dyscyplina przez wszystkich niepoważana. Wiecie tak, co? Generalnie... Coś wam powiem, przepraszam, że wejdę w słowo. Właśnie dostałem smsa od Bartka Kasprzaka z Widzewa <grystanie> także, także wywołaliśmy go trochę. Co? do. Będzie grał w pierwszym składzie. Na yy, nie. Widzewa na... chyba nie gra w Pucharze Polski, tak? Czy, nie, napisał czy mi że. Na numer do tej dziewczyny z br taka fajna była. Do... Nie, nie, Pani kierownik no, no no Ona Ma męża podobno. Tak, ma męża. No, no nie, ale to nie Związa jest. Mogam to mężowie nie zazdroszczę. Że... Ale pamiętam, że się chciał umawiać z panią z PR-u znajka. No, no wiesz, zaraz. Nie on po jeden po nie, o jest, nie on jeden. Dobra, no właśnie, wracając, no bo wracając do tego biatlonu, dwa medale z Mistrzostw Świata przywieźliśmy. Ze skoków narciarskich nie sądzę, żebyśmy. Chociaż może. Teraz mistrzostw Europy już. Mistrzostwa świata, bo teraz Mistrzostwa Europy Dobrze, no, no, dobrze, mówię, dobrze, no, teraz tak, mówię tak. przez świata, teraz jeszcze tak, tak. Mistrzostwa Europy. No, warto, warto pamiętać, że Mistrzostwa Europy są, to, są, to jest kategoria do lat 26 i nie są w pełnej obsadzie. Tak, no, ale tak. mimo wszystko, jak się popatrzy na czasy biegów yy, koleżanki Hojnisz, to ona biegowo całą resztę swoich rówieśniczek to bije taką ładną minutę yy, spokojnie, więc w tej sytuacji wystarczy dobre strzelanie. Pokazała, że strzelać potrafi na dorosłych imprezach, yy, więc yy, wygląda na to, że w przyszłym roku. Rzeczywiście w, tej, w Sochi może być na przykład jakiś tam medal gdzieś z tego. No ja, ja, ja bym aż tak daleko nie wybiegał, znaczy mamy potencjał naprawdę. Znaczy sezon zimowy no, się kończy, a w następnym jest no kluczową tak, tak, imprezą mi, to chodzi mi, chodzi Sochi. Chodzi mi o to, że, że, że, że to już nie nieraz wybywało tak wśród polskich sportów, że, znaczy że były nie, nie. wielkie oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Mamy wielki sukces i teraz jest kwestia, co się z nim zrobi co się z nim znaczy On uczyma. jest większy, większy niż tak naprawdę na to w po Polska. Wiatron ja no tak. chyba obcięte środki, nie złapał się do tego. Złotej grupy ministry? Tak, tak oczywiście, oczywiście. Ale, ale ja, znaczy, oczywiście ja mam... już teraz jest, wiesz. Już, już zaczyna się kminić, czy to, aby na pewno wiesz. W ten, znaczy, ten przesunięcie się i prawda, prawda, to chyba prawda, nie jest taka ciężka że żeby przesunąć tam, tym, gdzie trzeba. Nie w tym rzecz, bo to no chodzi to, o to, to, że. wiesz, może zabiorą na przykład, nie wiem. Um... Bo nawet jeżeli nie, nie zabiorą i nawet jeżeli zdobędzie... medalu, musimy sobie wziąć pod uwagę to, że nawet jeżeli wejdzie do tej grupy złotej, czyli tej, do której będzie dofinansowanie, dofinansowanie. której nie zabierają. Tak, której nie zabierają, to i takie jest ono za Małe. No, no pewnie tak. Natomiast, no jest, no... Jest, jest za małe. Biaton ja dostawał bardzo mało pieniędzy i jest za małe. No, to, to znaczy, jest... ja cały czas mam po, potężne wątpliwości, co... no ale wiesz co, no, dwa medale. A, meda... a ale konkurencja meda... jest tutaj potężna i nie tak, będzie Dwa medale, dwa medale na Mistrzostwach Świata przełożyć przez sprytnego, przez sprytnego menadżera, przełożyć na, na to, żeby mieć sponsora na sezon przygo, przygotowań, to, to nie jest trudna rzecz. Ja myślę, że w polskim sporcie <śmiech> mieliśmy wiele dowodów na to, że to czasami no, jest no, nieosiągalne my nie mamy menadżerów, tylko działaczy niestety cały czas. Tak jest. A działacz nie jest od tego, Świetnie żeby pokazuje, że żeby szukać... nas wielokrotnie piłka ręczna, która miała wiesz, gigantyczne to, no... sukcesy i co... So no, no i, są I, dwie, i, są, i są dwie drużyny które mają, które mają menadżerów które mają menadżerów a nie dwie drużyny a reszta, a reszta nie, no, ale, Puławy to jest drużyna, która też ma bardzo przyzwoity budżet jak na Polskę na przykład. ma bardzo no, duże ale przełóżmy to na polski albo na siatkówkę znaczy, wbrew, to wbrew, przykład, który wykorzystano sukces wbrew pozorom w piłce ręcznej moim zdaniem nie wiem czy słuchacze się zgodzą ale moim zdaniem potencjał sponsorski przynajmniej w 4 no może, nie, może jeszcze w trzech drużynach, oprócz Vive i, i Orlenu, jest większy niż potencjał sportowy. Dlatego, że Puławy y, czy Szczecin to są drużyny, które mają całkiem przyzwoity budżet, tylko że są po prostu y, mają gorszych piłkarzy. No, nie sprowadzą nagle do Puław, nie, nie przyjedzie y, Karabaticz. Tak? No, Szczecin Grać. pozbył się na przykład jednego piłkarza, który nas y, z powodu przeciągających się częstych kontuzji i nie najlepszej formy, który zatrudnił się w Niemczech i w pierwszym meczu rzucił 11 bramek. W Ekstraklasie niemieckiej. To jest wiesz, to jest też tak no. To nie oh, tylko tak. mowa sponsorska jak widać. No nie, no, ale i w Zabrzu nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o finanse i tak jak mówię i w Puławach i w Szczecinie. To nie jest tak, że, że tam jakaś znaczy, straszna bieda nie, i wiesz, nie ma ciepłego do nie, nie koniec nie, nie, nie, nie nie, nie, nie nie, nie jedziemy na nie Mistrzostwa tak. Świata i o I rozmawiamy o tym, że nie mamy młodzieży. No, nie no, chodzi o to, że tak jak został Jest bardzo dobry sponsor Ligi. PGE jest sponsorem Ligi Kobiet i Mężczyzn w Piłce Ręczku. PGE Tak, jest bardzo jest sponsorem bardzo rzetelnym. Jest reprezentacji jest, jest na przykład, zobaczcie, Tomasz Majewski, gdyby nie Orlen, nie byłoby złotego medalu Tomasza Majewskiego w pięciu kulą. Nie, no wiadomo, no, dzisiejszy sport polega na tym, że trzeba być dobrym i. On ma pełen komfort być... przygotować. No no, oczywiście, temu. że trzeba tak, umieć się no, no. Są, taki są taki firmy, no, są, są firmy, w Niemczech to jest na przykład. Możesz sobie i... pozwolić na przykład, żeby przekazać część swoich pieniędzy. A ja nie przyszedłem na płytach. Przyszedł mi taki gorzki żart, nie do głowy, sport. ale nie wiem, ale może powiem. Idealnym biatlonistą byłby Pistorius. Szybko biega, świetnie strzela. Oj, oj, oj, oj, to grubo. To grubo. Dobrze, że redaktor Kondracik tego nie słyszał. No to tak to autorski jest dowcip. Historia, to jest smutna historia. No smutna, no, no, smutna, no ale... Ale to co, jego znajomi nie wiedzą, że on w domu KBK K, a, ten a, a Kałasznikowa pod parapetem trzyma no i że jest, do kolegów no na imprezach strzela, no ludzie go. No nie oni pewnie wiedzą, no ale mimo wszystko. Wiesz, no. Świat nie wiedzą. Wróćmy, wróćmy, wróćmy do odpowiedział teraz. Tak, tak. No, yy, no i wracając do tego, no to na przykład ty, też, też bardzo mnie to zastanawia. Sponsorem reprezentacji Niemiec jest, jest firma Wisman takie SS ma w środku mm, <głos> to, to, to, to. To firma, tam, która sport, ma dwa SS w środku sponsoruje <głos> dyscyplinę sportu, która jest oparta na strzelaniu Z to, źle mi się kojarzy, no ale, ale Wisman na przykład i takich firm, które nie są koniecznie potentatami, no w końcu firma Velux która robi okna, która jest sponsorem znaczy, ja piłki ja mówię, 1, tak, pieniądze, pieniądze w biatlonie to jest jedna kwestia, to jest jeżeli chodzi o y, przygotowania, druga kwestia to jest to, co zrobimy po prostu co się, co się wydarzy pod względem trenerskim pod względem trenerskim nie należy rozpieczać tego, co jest no, wiadomo, po że jak są pieniądze, jak są. To no jest, no, jest łatwiej, bo no. chociażby łatwiej zawodniczka reprezentacja, piłka, Wystarczy powtórzyć przygotowania do tego sezonu. przygotowania no, no, jeżeli będzie miała skupić tylko na tym, żeby trenować, to na pewno osiągnie lepszy wynik niż jak będzie musiała się przez pół roku tak, walczyć. Nie, no oczywiście, że tak nie... o pieniądze i A, a, jeżeli, się jest, chodzi, no. a jeżeli chodzi o, o to, czy wiemy, jak to zrobić, no to ten sezon w, w wykonaniu trzech naszych zawodniczek, a być może i Nowakowska jako czwarta może do, do nich dołączyć, pokazuje, że i pałka, i gwizdoń i niż biegowo, były przygotowane świetnie. Strzelają czasem nierówno, no ale to się w biatlonie zdarza prawie wszystkim, oprócz, oprócz może dwóch zawodniczek, które są absolutnie... No, ale to... to też trzeba wziąć je, mówiąc o szansach medalowych, jak daleko wybieram, to wybiegam. Ale mówię, uwagę, że, tylko wystarczy, że to... wystarczy tylko powtórzyć przygotowania z tego sezonu. No, ale inne drużyny będą inaczej przygotowane. To też jest tak, że, że sezon olimpijski rządzi się swoimi prawami. No... My... no I sam, we wiesz, we, sam wiesz doskonale we na ten tak, temat, że, że, nikt że nikt nikt do odpuszcza. sezonu olimpijskiego przygotowują się już teraz. No ale mam wrażenie, że jak patrzę na polską ten kadrę, to też. To mam... jest planowany pod względem. Zobacz, kadry, kadry rok temu nie było. Jest rok do, do, do igrzysk i jest okazuje się, że kadra jest. To jest sukces. To jest absolutnie niespodziewany. Natomiast, ogóle, natomiast jak patrzę na kadrę naszych skoczków, to cały czas schodzi mi po głowie jedno nazwisko. Blecharz Yy, czyli psycholog psycholog, czyli psycholog, psycholog, psycholog przydał, tak, kadry, tak kadry Małysza nas, no. bo jak patrzę na to w jaki sposób nasi skoczkowie jak są przygotowani fizycznie do, do sezonu przez trenera Kruczka i, i generalnie jak skaczą to mam wrażenie, że tak, z odbiciem nie mają problemu i generalnie siłą, mają świetny sezon tak naprawdę no. No, jak tylko, patrząc, że, patrząc, tylko, że przełożył nadmurzynę. się raptem na trzy, trzy razy stał na podium Stoch a, w, a przychodzi do najważniejszego skoku w sezonie i zawodnik, który nie ma psychologa, bo z jakiegoś powodu po prostu w kadrze jest brak psychologa, jest drugi na Mistrzostwach Świata, po czym spada na ósme miejsce. Jak Czyli to, standard w Polsce. Jak to gdzieś usłyszałem w drugiej serii, Stok spalił swój skok. Spali ja się tak, tak, nie tak. Jak to nadepnął na belkę tak? nie, nie, Wiesz, potem tak, poleciał tak jak ci co skaczą w nad. O, wylądował się, nie, to no, spalony. to ląduje no to plastelinę nadepnął na belce e, także, ale, ale także ja i tak coś... jestem zadowolony z występu polskich skoczków tak A ja nie zadowolony, była szansa, była szansa ja jestem, ale... nie jestem zadowolony, bo na małych skoczniach czyli na, na skoczniach klasycznych skacza się tylko na imprezach mistrzowskich tak, czyli naprawdę. na mistrzostwach świata i na Igrzyskach Olimpijskich. I to są skocznie, na których nasi skoczkowie zawsze sobie dobrze radzili, dlatego, że po prostu znaczą część sezonu czy w Ramzał, czy na małej krok w zakopanym nie na dłużej, przygotowują się na K90. Niewielu zawodników oprócz austriaków pracuje na skoczniach K90. No, jeszcze Finowie kiedyś pracowali, ale najwyraźniej chyba przestali. <śmiech> w ogóle bo <śmiech> Tak, w ogóle skakanie odpuścili. Teraz już tylko jeżdżą samochodami. Za mają świetnego bramkarza. <śmiech> No i do, dobrego piłkarza Hamalajlena, ale on w Lechu Poznań no tak. I, znaczy nie, ale skoczkami... I jak się ma drugie miejsce, to, no to sorry. No no tak dobra, to spieprzyć, to... Ze, ze skoczkami też jest tak, że no wreszcie mamy jakąś tam kadrę. Mamy jakiś tam wybór. Yy, <śmiech> pod względem tego, że nie mamy medali, to jest jedno. Ale że nadal ich tam to najmniej 3-4, zawsze jest 1,20. No, 4, 4 dwóch, w 4 potrafi być 1,20. A 30, tak. Dość tylko, rynie, nie, tylko, że tak, ja mam taki to, od razu. To jest właśnie ten przełom, co się stanie za rok. Na, na Jeżeli, ale ale tak? wypadałoby wyciągnąć wnioski z, z konkursu skoków na, na, na skoczni dużej, czyli małej, czyli. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <Właśnie. śmiech> I i y, y, zatrudnić komuś. Y, no. Rozmawiaj Przypomnijmy się... sobie, że, że nie byłoby Małysza, gdyby nie fizjolog. Nie, no, oczywiście, i, że tak. No, oczywiście, e, że I psycholog. psycholog. Ja, ja, ja, nie, wiem, nie wiem, ale nie Powtarzane mi się, jak mantra tak. dwa równe skoki stały się kluczem w ogóle do, do sukcesów nie tylko Adama Małysza w polskim sporcie, ale to, że przestano w niektórych dyscyplinach sportu myśleć przez pryzmat wyniku, a zaczęto myśleć na, przez pryzmat powtarzalności, regularności i odpowiedniego przygotowania. Znaczy, e, ja myślę, że... Spowodowało, że wielu sportowców ja tutaj ja myślę, osiągnęło ja, ja, jakiś wynik. Ja właśnie chciałem powiedzieć o tym, że ta regularność mimo wszystko w tych, u tych młodych polskich skoczków występuje. znaczy To jest coś, co... Ona jest. Oni, oni regularnie są w pierwszej dziesiątce i oni regularnie ocierają się tam o podróż. Tak, tak. to to a propos takiej regularności jest, jest... a propos regularności, jest... a propos regularności pierwsza dziesiątka trener Wieretelny powiedział, że w wypadku Justyny miejsce czwarte lub piąte jest porażką, dlatego nie biegnie na 10 km łyżwą. I, i... No Kowalczyk jest jednak w innym miejscu tak, niż nawet w niż... Tak, ale pra... nie mówiąc już tam o żyle ale... Ale, i, ta. i tak, ale, pra, ale prawda jest taka, że, że, jeżeli, że jeżeli ma się odbicie takie jak Kubacki y, y, Stoch czy Żyła, czyli na poziomie tak jak mówicie, fizjologicznie na poziomie pierwszej dziesiątki na świecie to wypadałoby Trochę częściej stawać na przykład na trzecim, najniższym podium, w podium za, na zawodach. No zobaczmy, bo, w, bo w sporcie może... nie chodzi o to, żeby zajmować miejsca w pierwszej dziesiątce regularnie. Wtedy, kiedy mamy w perspektywie sezon olimpijski. No właśnie, za rok. Ale według mnie to jest, jest fajnie, no, jest grupa i no może z tej nie, tej grupy ja, ja nie, uda nie widzę się na razie powodu do naszej grupy. Ja Jestemowany polskim, no, no tak, że znaczy... ktoś ktoś wypali. Tak? Znaczy ta grupa, tak, tylko, ta grupa że... pod, od momentu, pewno... w którym został trener Kruczek został trenerem polskiej reprezentacji, ta grupa tak naprawdę robi gigantyczny postęp. Po raz kolejny. No naprawdę patrząc na tych skoczków teraz. Kiedyś, kiedyś był tylko Adam Małysz. Potem Dokładnie. trochę do Małysza doskakiwał w stok no nie, ale, ja, i w zasadzie i... nie było nikogo. A teraz ja teraz bym chętnie zawodników... doszczekał. Doszczekałbym psycholo <grym> psychologa <grym. do tej grupy i bym był zadowolony. Nie, ja ja oczywiście powiem, tak, mieliśmy tak, że jak Małyszowi nie wyszedł skok na wielkiej imprezie, to było po medalu. A teraz jest szansa, że w przyszłym roku na Igrzyskach. Jak jednemu Tych, nie wyjdzie, może być drugiemu. Któremu wyjdzie skok na medal, jest to najmniej kilku. Znaczy, po raz pierwszy, odkąd ja oglądam sporty, poczekaj, odkąd, oglądam sporty zimowe. Jest rok do sezonu olimpijskiego i gdzieś mi się w głowie kołaczę, że mamy dwie drużyny: biatlon kobiet i skoczków narciarskich. I, i nie są to drużyny. Pozba... Justyny Kowalczyk. I nie jest to <tankowalczyk <tankowalczyk <tankowalczyk i nie, i nie są to drużyny pozbawione szans w sztafecie i w skokach yy, drużynowych, pozbawione szans na, na podium. Sporty zimowe, skok, skoki, biarno. Eee, no i teraz przepraszam, nie Przepraszam, bo chwilę mnie nie było. Chciałem go powiedzieć, bo my, my, nasz kolega tutaj pozdrawiamy serdecznie. Który? Marcin Mroziński. Po, Aha, po, jest taki kolega. Po, tak, <laughs> nawet współredagował ze dwa odcinki. Tak, zgadza się. Znaczy redaktor w zasadzie powinienem powiedzieć. Redaktor Mroziński, redaktor Mroziński to, to przepraszam, redaktor. redaktora. Był wczoraj na meczu z Olimpią Grudziądz. zwrócił bardzo zadowolony, spóźnił się na mecz Barcelony aż z tego powodu. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że poruszył na łamach komentarzu ko Facebooka, czy swojego, czy naszego. Nie wiem. W każdym razie sprawę terminologii skoczni narciarskich, która go mm. zafrapowała, że były. Że tak. nagle pojawiły się skocznie normalne i w domyśle nienormalne. <głos> <głos> Czy mamy coś do dodania w tym temacie? Normalnie, nienormalne. Znaczy, no bo norm skocznią normalną, tak zwaną jest skocznia mała. No właśnie, no, <głos> no, tak, 90. Czyli skocznia o punkcie konstrukcyjnym 90-metrowym, a pozostałe, no to są już skocznie duże. 120-metrowe. Ale 120 się metrowy. zrobiło tak, a, że ucie, teraz tak, a, Ale się zrobiło tak, że teraz w zasadzie są tylko jedne skocznie. Czyli i innych skośni, się nie tak, się na K20. Tak. 120. 120. Tak. Przy czym o, te K120... K20, K20. Większość tych skoczni z K120 już teraz ma punkt konstrukcyjny dużo dalej. Na przykład tak. Willingen 144. Tak, tak. No to, to już, to już jest jakby... A niektóre mają jeszcze tam 220. Ale, tam to, ale to już są Niektóre są duże, a niektóre są przegubowe albo jeszcze jakieś inne. No, w każdym razie... no. No one są wszystkie nienormalne. Tak, natomiast tak. ja, ja, tak. Nie, ja niestety, no, niestety. Na normalnych się nie skacze. No. Niestety dla tej dyscypliny sportu... By... Ja się... No, bo trzeba być nienormalnym, żeby skakać na normalnych. No. Ja, znaczy, ja myślę, że skończy się to tak, że za, ja, tak jak zapasy skończyły swój żywot jednak olimpijski. O, bo... nie mów chodź, zobaczymy. Amerykanie się bardzo oburzyli. No, dlatego, ja, że jest to. Stanach Zjednoczonych no, jest tak, to tak. sport Znaczy, mnie się to bardzo podoba, że Amerykanie się oburzyli, bo jakby się Polacy oburzyli, to prawdopodobnie. Nikt na to nie Uwagi. Tak, albo może ktoś był umarł ze śmiechu, ale, ale jak się Amerykanie oburzyli, to jest szansa, że, że może te zapasy na igrzyska rzeczywiście zostaną. Co ja tak z tym zegarkiem ciągle no, walę? Amerykanie ten... też chyba zdobyli w no. Oni mają piękne mam takie tradycje. wrażenie, tak, że nie... oni, oni nazwę sportu wrestling mocno zdegradowali do czegoś innego. Do czegoś to, to, dziwnego. To, to jest prawda. To jest, to, to jest prawda. No, chciałem powiedzieć tak szerzej, taka refleksja we mnie się budzi, że zmierzamy do jakiegoś kresu. Znaczy, że że skończę wątek to, bo, no, Zmierzamy no. moim zdaniem też do, do tego, że nie będą się odbywały już wkrótce. Być może w Soczi to są ostatnie igrzyska olimpijskie, gdzie skaczemy na skoczniach K90. Tak myślę. Bardziej logiczne byłoby skakanie Takie na, jest lobby. Na, na, na skoczni na, mamucie. Tak. Bardziej to jest widowiskowe. O tyle trud, trudne, że jest mało skoczni mamuci. I trzeba by igrzyska rozgrywać na zmianę w Czterech tak. Miastach chyba tylko. To ja powiem szerzej to, co weszło no przyszło. Pięć mamutów, to, nie? co mi przyszło do głowy. No, no to w pięciu. No. No. Czyli Albo grzeszka... na przykład rozgrywać gdzieś tam. I grzeszka mogłyby być tylko w Niemczech, w Niemczech, w Czechach, w, Czechach w, Norwegii. w Norwegii. Chyba, że na ten konkurs rzeczywiście, wszystkich w samolot. Tak. Że jest taki problem, o którym się mówi od lat, ale teraz chyba dotarliśmy takiej ścian, że już tego problemu powoli yy, przestaje być możliwość, żeby go obejść jakoś bokiem. To jest ta słynna... To zawiłe zdanie. Tak, to jest ta, bo, bo i myśl jest taka mętna trochę. Chodzi mi o to, że, y, że, że powoli komercjalizacja w sporcie zaczyna zabijać w tak, w tak wyraźny sposób cały sport. Myślę, My to, teraz że nie tak. powoli i nie zaczyna. No ale, nie, ale nie mówię, że doszliśmy do ściany w tym momencie. To wszystko, co się dzieje. I teraz wrzucę do jednego worka. Igrzyska w Soczi, to się, co się dzieje. Dobór y, dyscyplin olimpijskich, czyli to, co mówiliśmy o zapasach. Wszystkie te afery związane z dopingiem, ta z cała historia... Z, tak Z ustawianiem meczów. Z dopingiem, ta cała historia straszliwa z Pistoriusem, która się teraz wydarzyła. I tak naprawdę tutaj wszystko ma jeden mianownik. To jest właśnie ta komercjalizacja sportu, jeżeli gdzieś tam się czegoś nie uzdrowi we wszystkich dyscyplinach, bo to jest choroba, taki rak, który toczy wszystkie dyscypliny. Teraz ja słyszałem, że następna Spor dyscyplina, w której się to wszystko zacznie, to już mówiliśmy o tym, co panowie redaktorzy tu zaprzeczali. To jest tenis, jeżeli chodzi o doping. Ja myślę, że idziemy w stronę wrestlingu. Po prostu. I... Im wcześniej to zaakceptujemy, tak jak znaczy, zrobili to Amerykanie. Znaczy to, to, ten ale ten ten tego wrestlingu, tego czegoś? Tak, tego, tego cyrku, tak, cyrku. Wolnej Amerykanki. amerykanki tak, tak, to, tak, to, to jest to sportu, nie, żadna wolna sportu, Amerykanka, to jest cyr sportu, no, no, no, sportu, no po polsku, to to to W ogóle sport amerykański, wiem, jest trochę inny, tak? No, nie, no, ale, i, i, Entertainment. Ale mówię, mówię o tym, że przy tym wszystkim bardzo się dzieje. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tak, Polsce przez tak, ostatnie, nie wiem, może poza ostatnimi pięcioma latami czy sześcioma, ale wcześniej całą historię się te mecze ustawiało po prostu regularnie, całe ligi i tak dalej, i tak dalej, no to z czym mamy do czynienia? No właśnie z takim wrestlingiem. No, Od początku do końca. Tak, tak? chodzi nie o to, że nie, nie, wiedzieli, nie, wiedzieli yy, nie wiedzieli o tym ludzie, ale generalnie rzecz biorąc mieliśmy właśnie do czynienia z czymś takim. Jeżeli yy, no, tylko, we Włoszech... po części, tak, no bo jednak yy, jakby no, te... te... Wiedza, Jeżeli we Włoszech kupuje, by kupuje, kupuje, wiesz, 80% meczów jest w tym, tym, istniała no to, no to, znaczy, że, to znaczy, że mamy do czynienia dokładnie z tym samym. No tak, to z tego, że my o tym nie wiemy. No tak, ale, przy tym ale to różnica, jest, różnica, różnica, różnica jest taka, że do tej pory cały czas jednak takie postawy są tępione, tak? Tak. Że są uznawane za złe wrestling, ten amerykański, już jakby nie udaje tego. No tak, że, no ale że... idziemy, ale myślę, że redaktor chciał powiedzieć to, że idziemy mhm. coraz bardziej w stronę tego, że to jednak mimo wszystko, znaczy, znaczy, ja uważam, że to się pomiędzy... zaczyna, zaczyna się tak naprawdę legalizować, w sensie tak. takim, że i teraz, i teraz, się i, teraz, i, teraz i, i teraz, że wrócę do nie tak dawnego i to potępianego powszechnie y, y, faktu, który miał miejsce na igrzyskach olimpijskich, gdzie brali udział tylko i wyłącznie sportowcy amatorzy. I Wszyscy potępiali, potępiali. Okazało się, że wszedł sport profesjonalny. I co się zrobiło? Zrobiło się w bardzo krótkim czasie od zaniechania sportu amatorskiego na Igrzyskach Olimpijskich. Przeszliśmy do cyrku. Etap no. sport zawodowy w, w, tak zwany jest etapem przejściowym. <laughs> No, no, to z to, amatorskiego do tak, tak, tak cyrkowego. To wyglądało dokładnie. No, to znaczy, ja tak z dalszej perspektywy, jakby się tak cofnąć o parę kroków, żeby zobaczyć to w szerszym, szerszym spektrum, to tak to wygląda trochę. Mało tego w piłce nożnej, to jest chyba jeszcze bardziej namacalne, jeżeli by potraktować określone kluby, które były, były traktowane jako, jako takie ucieleśnienie romantyzmu w futbolu czyli Barcelona, Athletic Bilbao sama idea igrzysk futbolu na Igrzyskach Olimpijskich, która jest w ogóle wypaczona zupełnie, bo to jest jakiś nowotwór, a nie, a nie pomysł na rozgrywanie turnieju, to, że powołuje się jakąś drużynę, która normalnie nie istnieje, a do niej się dokłada jakichś dziadków, którzy sobie coś tam nie wygrali nigdy medalu, to sobie zagrają. I do tego idea sprzedawania mistrzostw świata do krajów, które potrzebują rozrywki na zasadzie cyrkowej, czyli teraz robimy mi mistrzostwa w Katarze, a potem jak trzeba będzie Azerbejdżan postawi 8 przenośni stadionów które później zwinie to zrobimy mistrzostwa no, świata w Azerbejdżanie dwie, na, dwie najbliższe ja duże że w ogóle tak. można po prostu takie osiem, takie UEFA będzie miała swoje <grym> czyli swoje osiem stadionów i będzie je wozić tak no, będzie mam, no więc no więc te, to, Co, jest to, bardzo, takim to takim samym przypadkiem to bardzo wiatr, ładnie tam, nawiązuje to. do idei cyrku który jest imprezą obwoźną pomysł zorganizowania euro nie w konkretnym miejscu tylko to samo tak naprawdę to to dotyczy teraz puchar włoch rozgrywany w Pekinie Finał Pucharu Włoch rozgrywany w Pekinie. Pomysł na szczęście został zaniechany. Był ten sam pomysł, że Puchar Hiszpanii, finał Pucharu Króla był rozgrywany na stadionie nie, no w Pekinie. jest, jest... No Absurd. To, co się dzieje ze sportem, niestety zostało przewidziane już... Do... Bo to nie dotyczy tylko sportu. To dotyczy wszystkich dziedzin życia. No bo o tym pisał. Nie, nie. nie. <laughs> Aż tak nie. Ale Widział wielką kulę. Chodzi mi o to, że następuje coś takiego, jak taki proces społeczny profesjonalizacja, to znaczy chodzi o to, że oddajemy no tak. coraz większą część swojego życia w ręce takich tak zwanych profesjonalistów. I, I tak samo dzieje się w to sporcie, po prostu kończy się amatorski sport. Amatorskiego sportu, jakiego takiego no. rywalizacji. Amatorski sport nie pod To jest, po jest bytanie pod Tylko nie będzie go w telewizji. Tak, nie, nie będzie go mógł, nie obejrzeć. Go. Tak. Ale nie, nie, to... nie istnieje coś takiego. Nie chodzi... To jest naturalny ale... proces. To, to nie znaczy, jest powiem tak, Ci, że to jest... włączasz ekstraklasę i masz tam całą masę amatorów. Całą masę. Tylko oni dostają pieniądze. No właśnie. To już tak, nie, nie, nie chodzi mi tutaj o przeciwstawienie amatorskiego sportu jakiemuś sportowi zawodowemu, tylko wrócę do tego konkretnego przypadku na przykład Pistoriusa. I tej całej strasznej historii i sobie tak obserwując to pomyślałem sobie tak, jeśli okaże się w czasie tego procesu sądowego, że on zabił tą swoją narzeczoną z powodu tak zwanego szału sterydowego, to teraz pytanie jest następujące, biorąc pod uwagę jak powszechny jest doping w sporcie, czy lepszym rozwiązaniem jest dalej udawanie, że tego dopingu nie ma, czy uznanie, że ten doping występuje i objęcie tego jakąś kontrolą, bo ja rozumiem, że taki Armstrong przez lata mógł się szprycować, bo on miał cały Ale nie ma szansy objąć tego kontrolą. Ja uważam, że on no nie jest poczekaj. się w stanie nie. kontrolować. Ale, ale taki się... Pistorius na przykład, który widocznie takiego sztabu, który go w odpowiedni sposób prowadził, nie miał. Nie wiem, czy akurat tak było, ale jest taka możliwość, że on po prostu w tym momencie, biorąc te telegi, zrobił sobie w głowę źle i skończyło się to po prostu zwykłą ludzką tragedią. I ale, ale, wiesz, jest no, to tragedia jest masa. Ale wiesz, no, to jest standard, że, że sportowcy przygotowują się na sterydach do dużych imprez, później te sterydy z nich złażą, y, oni się czyszczą, no a to przecież wystarczy popatrzeć na ostatnią walkę samata gołota. No, przecież to, że to, że oni, to, że oni byli nasterydowani y, prze, w okresie przygotowawczym i schodzą nagle z masy typu 120-117 kilo, y, o 15 kilo w ostatnim, w ostatnim cyklu, to jest, to jest standardowe przygotowanie tak, amerykańscy bokserzy się, się na sterydach dojeżdżają do walk, później wychodzą. Czyści do ringu i dalej, dalej są czyści. No ale yy, to jest, znaczy. Ja, ja uważam, że nic nie robi y, lepiej niż, niż granie w otwarte karty. Chcecie się sprycować, to się sprycujcie, powiedzcie mi o tym. Ja po prostu nie będę tego oglądał. A nie, a nie żyjmy w jakimś jakim, w ogóle, w jakiejś łudzie. Ja bym wolał wiedzieć, który, który, który, którzy sportowcy y, do, pozwalamy, no, na, pozwalamy wszystkim smatrak. na. Wszyscy. Tak no, no, no, no, Wszyscy. Nie, no tak, no, no, to jest tylko i wyłącznie kwestia budżetu, tak naprawdę. I teraz, czy, czy, czy robisz to lepiej, no, nie, czy gorzej, jeszcze, czy masz. Nie, no, jeszcze, jeszcze znaczy także no. Masz znaczy, lepsze laboratoria za sobą, czy gorsze? Znaczy, no, to, to o to chodzi. Yy, no. Przykładem tego to były ostatnie igrzyska w Pekinie, gdzie 100 medali chińskich sportowców, o których nikt nie słyszy. Nikt, czy, nie czy, wcześniej, ani później. Czy, czy ta setka, czy jakiekolwiek nazwisko z tych 100 sportowców, którzy w Pekinie zdobyli medale, yy, yy, yy, zostało zapamiętane. Jest Nali, jedna tenisistka, która po prostu gra w tenisa na równym poziomie i czy ona bierze doping, czy nie bierze. Jest jeden jaoming, Ming, który skończył karierę i jeszcze jest jeden... To jest i... pewnie, pewnie duża grupa ping-pongistów. No, którzy tam sobie grają w, w, w, sobie w wszystkich, wszystkich krajach świata. No i jeszcze jest jeden płotkarz, yy, który, który akurat na ostatnich, ostatnich igrzyskach w Londynie biegł w biegu razem z, z nogą naszym i nie skończył. Rekordzista były świata na 110 metrów przez płotki. Tak? A z reszty nic nie zostaje. Ludzie, którzy... Hodujesz ich genetycznie po to, żeby wystąpili na jednej imprezie, bo doping genetyczny powoli staje się faktem. Będzie prawdopodobnie niewykrywalny. Więc będą, będą brojlery biegały i skakały no tak, i tak do dalej. Do tego zmierzamy to, to, co oglądamy sobie czasami w jakichś, nie wiem, piątych elementach, czy jakimś innym filmie science fiction, to właśnie się tak dzieje, czy jakimś Woli. no właśnie na, ty, to, na tym to polega. Ja bym wolał mieć zdecydowanie to jest, świadomość tego, że rzeczywiście... Nie proces nieunikniony i zupełnie naturalny. <coughs> tak, i, i prowadzi, ale, i prowadzi ale, absolutnej zakłady sportu. Tak, zakłady sportu jakby zaczęcia od początku, mam wrażenie, no bo tak, w pewnym momencie to, już, to będzie zja, zje własny ogon, no, no. Bo, znaczy, bo jeżeli, jeżeli bo cała idea tego, że ludzie chcą oglądać sport, chcą oglądać chcą oglądać takich, których, którymi sami mogliby być. A w momencie, kiedy, w momencie kiedy zaczynasz oglądać kogoś, kto jest dla ciebie robotem, który nie ma nic wspólnego z normalnym człowiekiem, bo jest genetycznie wyhodowany, wyselekcjonowany odpowiedni ma genotyp, nie, no a do tego jest jeszcze doszkręcowany, dospracowany no. ja sterydem, ja nie wtedy... sobie, żeby mógł być nim. <laughs> Takżważymy tak. pewnie podobnie. <laughs> Jego wzroście, I do tego jesteś, pewnie jesteś no, to już, jak i Aldous Huxley napisał książkę dawno temu o nowym, wspaniałym świecie i o od razu pro, produkcji ludzi pod, pod wykrojone potrzeby. No, jakby, tak, no, ta mówi tak. świat. To, czy to, zmieniamy nazwę podcastu na subiektywny podcast biotechnologiczny? Słabo się znam na biotechnologii. Ja myślę, że musimy uważać. No, zaprosimy bo, kilku ekspertów. Tak, je, za, podszkolimy za, za, się. Zrobimy za, tak, to, nie będziemy nagrywać podcast, tylko właśnie jakieś roboty, które będą tak. lepsze, będą tak. wyraźniej mówić, będą miały lepsze znaczy, znaczy są na A my będziemy siedzieć zbogą. No, są żonymi, są żonymi, szczęście z my, świetni, tak? na szczęście... I pić melisę. No, na tym też polega sukces sportów drużynowych, dlatego, że tam y, ciężko, y, ciężko jest szprycując wszystkich porówno przewidzieć nadal wynik rywalizacji. Dlatego, że zależy on od tego, od... Jeszcze, no, nie, no nie, no nie. Jak absolutnie. amerykańscy koszykarze przyjeżdżali, te pierwsze Dream teamy to. No tak, ale. Koszy... No tak, ale... Z klauzulą, że ich, ich nie wolno, Tak, tak, nie tak. Wolno tak robić no, ale ty, tym niemniej, gdybyś tych koszykarzy amerykańskich odkoksował, to myślę, że nadal by wygrywali. Tylko, że no nie oni popro... nie tak wysoko. Bo, znaczy, bo oni, im koksy generalnie potrzebny był do tego, że grają co trzy dni w innej strefie czasowej po prostu meczu u siebie w Lidze. To e... część. Nawet częściej i muszą, muszą jakoś ten sezon przejechać nasz na, na na prycowanie. Bo pewnie w igrzyskach olimpijskich w 92 roku to i z Chorwacją w finale by sobie poradzili wtedy be, bez koksu. E, tak, tak samo, wiesz, tak samo myślę, że jednak reprezentacja tak Argentyny nie nasz prycowana poradziłaby sobie w piłce nożnej z reprezentacją nasz idealnie reprezentacją Polski rozmiarami 3 do 0 na przykład. Tak? Szybko biegający Polacy nadal nie potrafią kopnąć prosto piłki no po prostu, technika dochodzi jeszcze w niektórych sportach, A również w częściej no, nie, nie, nie, nie, nie, o tym, nie już rozmawialiśmy jeżeli, jeżeli jesteś, jest, nie wiem jak nasz sprycowany, to i, backhand z mecza nie Dobrze, ale jeżeli jesteś nasz prycowany, to w tym momencie masz więcej siły po półtorej nie, no, godziny no, gry to zmęczenie się momentalnie przekłada na technikę nie nasz sprycowana Polska i czysta Argentyna, tylko nie wiem Naszprycowana Brazylia na nienaszprycowaną Argentynę, Argentynę, właśnie. tak, no. Czyli duży o podobnym poziomie. No, parę lat temu. Parę lat temu tak, no, ja tak mówię. No no, tak, tak. W tej chwili nie wiem, można by wziąć Argentynę Hiszpanię i Hiszpanię. I, i tak, no, albo nie wiem, Włochy i Holandię. No, to no. Podobny poziom, powiedzmy mhm. piłkarsko. Tak? Jeśli jedni się naszprycują w tym momencie, no, to ich szansa na zwycięstwo jest większa. Oczywiście. I tu, I tu się robi problem. No, że jakby tak jak to, to, co mówił Armstrong, no, to może tłumaczenie głupie, no ale to taka jest prawda. No. Biorą wszyscy znaczy, albo, albo chcesz być w czołówce i bierzesz, albo godzisz się z, znaczy, tymi, to, to, z tyłu. to jest wyjątkowa dyscyplina sportu. To jest akurat wyjątkowa dyscyplina sportu, dlatego że tutaj. Kolarstwo. kolarstwo. No tak, no, bo tutaj rzeczywiście fakt, musi być dobry team, musi być dobry team taktycznie. Muszą być... Cały team musi być nakoksowany oprócz tego w miarę równo, no nie, po no to, żeby no rozprowadzacze, po to, żeby ci, którzy rozprowadzają, wiesz, siłę. też, też no mieli trochę później, siły. później jest podjazd, ten, ten, no ten tak, słynny tak, tak na Tour okay. de France, który samochodem ciężko jechać, tak, a, a Armstrong tam odjeżdża im z Prędkością dwukrotną niż reszta. No tak. No tak to, no ale... to, to żadna taktyka, żaden team, <głos> żaden trener. No tutaj już nie ma tak. No, <głos> no to, to tak, no ale ty, tym niemniej, jeszcze oprócz tego muszą być do tego szprycowania wyselekcjonowani zawodnicy o naturalnej i nie padną od, tej, od tego szprycowania. Raz, że nie padną od sprycowania, a, a, a dwa, że przed samym szprycowaniem i tak wyróżniają się ponad, ponad resztę. Bo yy, nadal, no, no, nadal nie, nie naszprycowany no, na Armstrong wygrałby turdę de Poland w Cuglach. Tak, o tym mówimy. Mówimy o tym, że, że w, o ludziach o podobnej, jakby podobnym potencjale. Natomiast tak jak mówię, no, ja uważam, że leczeniem wrz leczenie wrzodów jest, jedno, jest jedna kuracja na to. Trzeba to przeciąć po prostu i uwolnić, tak? I, i tyle, no. Ja... No i wtedy też jakby będzie odpowiedź, bo... No, ale to... też poddać wtedy jakimś rygorom jakieś Zaczy kontroli, nie, wydaje mi się, że tak. wtedy... A niech umierają. Ja się ja wydaje to mogę wtedy, że wtedy rynek zweryfikuje, bo pytanie jak jest... Dla mnie mogą umierać wszyscy sportowcy po kolei wtedy, jak się szprycują. Poza Sami tym podejmują mówię. decyzję. Poza tym mówię, to bo jest bo tak wtedy... jak z alkoholikami. Czy, wtedy rynek, wtedy rynek, będzie tak. nad... czy, czy ludzie będą chcieli oglądać, takich otwarcie, wszyscy powiedzą dopingujemy się tutaj, jadą na szprycowanie. Będą sponsorzy? Będą, czy ktoś chce to oglądać? Co ja nie, może będę, nie. Ogląda. A może w tym momencie ktoś... Yy, już są takie przecież pomysły. Yy, organizowane są wyścigi kolarskie, których nikt nie transmituje, nikt o nich nie wie. Są i w Polsce i, i chyba w Czechach. Gdzie po prostu każdy się na dzień dobry kolarz deklaruje, że mogą go kontrolować na wszystko w każdej chwili i oczywiście ci kolarze w starciu z czołówką Tour de France nie mają szans, tak, więc na razie nikt się tym nie interesuje, ale gdzieś powstaje taki alternatywny sport i ciekawe przy takim starciu, gdyby otwarcie powiedziano, tu w Tour de France Jadą na a tu robimy sobie drugi Tour de France. Dla czystych. Na, dla czystych, na łatwiejszej trasie, oczywiście, no bo na czysto. No przejechać... nikt normalny na nie wiecie. <gry> tak, Tour de France. To, rany, czysto... to będą podchodzić. No. <grym> Powiem ci, że wolę oglądać zdrowego, nienaszpicowanego nie, sportowca, który prowadzi się, tam rower. Się, tam się, tam no. się da podjechać, tylko kwestia jest tego, że nie w takim czasie. Nie w takim no. czasie. No. Chodzi o to, że powoli przełożenie można podjechać. jechałem tam samochodem. I nie na koniec dwóch km. Nie podjechałbym tam rowerem. No właśnie. No tak, tak, o tym mówię. Nie podjechałbym tam over them a ja jestem zdrowy, ja, ja zdrowy ja, chłopak. Też, ja bym tam nie podjechał rowerem. Jedynka, jedynka w dwu i trzeba by ją zredukować do połówki, żeby czasami po prostu <głos> dalej wcisnąć gaz. Naprawdę, to jest tak ja samo nie, jest z, z podjazdem do Tiń, gdzie, gdzie kończą etapy, tak samo jest z podjazdem do Valtorans, gdzie kończą etapy, to są podjazdy mordercze. Tam się, no, tam zakładam, że na dobrym rowerze, gdzie, gdzie jest tych nie wiem, przełożeń z Rayliard, dałbym radę może do Valtorans podjechać na rowerze. Ale na Tourmalet nie dałbym rady. Nie, no bo to bo, bo, to, bo, to, bo to też jest tak. Nawet gdy miał 24 godziny. I podjeżdżasz pod górę, to jest naprawdę kwestia przełożenia, bo ale po prostu cierpliwości. Ja chciałem, chciałem przypomnieć. No Boże, jak bo... Bo... Bo... w rower ci staje, a ty kręcisz pedałami w miejscu. Nie? Chciałem, no tak, chciałem tak, przypomnieć. Do tyłu. <laughs> chciałem, chciałem przypomnieć, nie wiem, czy ktoś pamięta, ale jakieś pewnie ze 20, może 25 lat temu, to był standardowy widok, że kolarze schodzą Zbieg... z, tak, tak, z roweru i, tak, i na takie tak, góry podchodzili. To dopiero od pewnego momentu się zaczęło, że oni zaczęli wjeżdżać na rowerach. Więc no to to samo przez się już pokazuje, co, co się dzieje. Ciekawie by no. wyglądało podnoszenie ciężarów bez podnoszenia ciężarów. Podchodzisz, trzymasz sztangę, przez chwilę idziesz do domu. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Dobra. Trzeba by przeszukać z Monty Pythona, Albo taki Boks naszpracowanych, nie dasz precyzowanych bokserów, którzy nie chcą się bić. Stają na naprzeciwko siebie i walczą A to już by było. To Monty Kilka razy tych jeden mówi na przykład pas. <głosy> nie ma już dosyć. Ja po prostu, nie no, walczą, walczą 20 rund po 3 minuty, który pierwszy padnie bez ciosu. I na przykład no, powiem, ci, powiem ci jak patrzyłem tak, na walkę. I komentator, go, go, gołoty z którym... Miałem wrażenie, że jak to się tak skończy, że w którejś ludzie ale... oni zejdą na różników. Siądą na krzesełkach i zębleją. Znaczy, <grym> nie staną. Znaczy, zawodnik Gołota rozważył 16 posunić do przodu i poddał pan. Uznał, że nie ma szans. Znaczy, myślę, że w jego wypadku akurat... Znaczy, co to ciekawe, bo to, w ogóle, bo to w ogóle była dobra walka. Czy znaczy, e, tak, znaczy, była dobra, wszystkim. panowie zapomnieli o gardzie obaj. Gołota już znaczy, bo Saleta w ogóle gardy trzymać... Saleta... E, w, gdyby, znaczy, ja, mam, ja w ogóle miałem takie wrażenie, którym dzieliłem się zresztą z naszym wspólnym znajomym, który boks uprawia od dawna rozmawialiśmy o tej walce myśmy na drugi dzień, z, z godzinę przegadaliśmy na temat tej walki on, ja, ja podzieliłem się z nim swoimi spostrzeżeniami on je potwierdził, że, że słuszne co mnie ucieszyło y y y mianowicie ja miałem wrażenie, że Gołota chciał walkę załatwić w trzech rundach i By na tyle się fizycznie tak, przygotował. Powiedział, że im dalej bo, znaczy, bo Asaleta z kolei Podszedł do tego jak profesjonalny sportowiec, którym był dłużej w swojej karierze niż, niż Gołota de facto. Bo bokserem, Nie bokserem, zawsze, nie bokserem ale, był bokserem, ale, ale fizycznie i no dobrze się przygotował przede wszystkim fizycznie, no bo miałem wrażenie, że w trzeciej, drugiej, trzeciej rundzie, to Gołota go tam zatłucze po prostu momentami. On zbierał ciosy, nie trzymał gardy, ale przetrzymał to. Gołota zmęczył się bijąc Saletę i ten, wy i ten wykorzystał po prostu ten nie moment. Był, był taki moment, że miałem wrażenie, że Saleta wytrzymuje te ciosy, ale już nie da rady, a Gołota tak się zmęczy tym biciem, że obaj po prostu zemdleją w tym momencie. A, a, I Salet, tak ta a Saleta podniósł, podniósł głowę, zobaczył, że tamten nie może złapać oddechu Słuchajcie, i go po prostu spił tak, go. No. Pomysł, ale dobry pod względem finansowym, bo, bo nie, ja marketing, oglądało, marketingowo mar świetny. No. Z, marketingowo z tak, miał nie wiele że... wspólnego. Ale... Nie, nie, nie. Tego, tu się nie zgodzę, bo nie że za 5 lat oka okaże no, się, że będzie rewał. Jednak, <grym> jednak bokserska walka jest wtedy, jak jednak jest obrona. I żeby zadać cios, to trzeba się zmęczyć. Ale wad... męczyć. Znaczy, wiesz, w wadze ciężkiej i w Stanach Zjednoczonych bywa tak, że no rzeczywiście tam łby latały, oni się tłukli potwornie. No to, to była jakby, abiatyka, Tak, to jakby to zważyć ilość tych ciosów, to ładnie kilkadziesiąt ton tam na, na siebie zrzucili jeden z drugim. No i jednak Saleta, Saleta uciszył, uciszył cały sportowo celebrycki świat w Polsce. Pokazał, że... Pokazał, że, bardzo, że ten... no. Mnie się bardzo podobało określenie tej walki, której ktoś użył przed jeszcze walką, że to jest walka e, emeryta z celebrytą, tylko nie wiadomo, który jest który. <grytą> <grytą> o nie, o gołoci bym celebryta nie powiedział. <grytą> Znaczy, jego łoty była autentycznie szkoda, no bo to jest jednak medalista olimpijski, o czym już niewiele osób pamięta. Ale kiedy w to boksie. By było? No, kiedy to było? W 88 no, no, roku. Nadal to jest facet, który stoczył parę walk no, to w no, tak. historii boksu zapamiętanych tak. na pewno. Nie dlatego, e, że to... my je pamiętamy, On bo... stoczył z... Z Polakiem, ponad 100 tylko... walk amatorskich. To jest naprawdę szko... Fakt, że nie miał nigdy ciosu kończącego był jego jedną z podstawowych wad. No ale, ale, ale no, jednak... kończący miał, ale kończyła się walka dla niego przegraną po tym czasie. Tak. Niestety. No tak, ale... ale ale mimo, ale mimo, ale wszy ale cios, mimo cios wszystko, w głowie. Mimo wszystko po, po tak, tym tak. jak Gołota zdobył brąz w 88 roku na Igrzyskach to od tamtej pory zbyt wielu polskich bokserów tego nie dokonało chyba tylko chyba tylko a teraz już nie będzie miał szansy, bo pani ministra obcięła znaczy, wiesz, no, znaczy box. Bo, bo boks w takiej formie, w, jakiej, w takiej kondycji finansowej. Znaczy, w jakiej takiej formie so... jak znaczy, to w ogóle jest jakaś Powiem też... Wam ciekawą rzecz. Na przykład, y, y, y, bo jesteśmy w mieście stołecznym i miasto stołeczne słynęło z tego, że miało kiedyś trzy kluby na poziomie ekstraklasy w bokserskiej, a które a już nie a ma. A dwa to czołówkę w ogóle. Tak, tak? czyli Gwardia, legia, tak był nie, istnieje, nie, nie istnieje ekstraklasy w boksie, to też jest bardzo ciekawe. Tak, nie sprawie. istnieje ekstraklasa Ci w boksie. Mało tego mają... sekcja sekcja legii bokserska sekcja legii Warszawa, w której juniorska została przejęta w całości przez hetmana Białystok. I Hetman Białystok, który swoich bokserów ma na to sponsorów, ma tam normalny marketing, jest w stanie przygotować, nawet ci bokserzy nie walczą w białym stoku, nie przygotowują się, trener przyjeżdża tutaj do nich, oni trenują na obiektach w Warszawie, nie na Gwardii, bo na Gwardii już nie ma w ogóle nawet obiektów, zapasy na legi też, to są pustki kompletne, tam się nic już nie dzieje. Gwardia to niedługo pójdzie do rozbiórki i tam deweloperka będzie, także piękne miejsce, no to jest, żeby ja, mieszkać. Ja w ogóle. widziałem, widziałem takie I ci to. ludzie, jeszcze że skończę, mhm. i ci ludzie, ci młodzi chłopcy, tam jest ich pięciu czy sześciu, czy tam siedmiu, yy, z, z Warszawy walczą, po prostu jadą na walkę, yy, nie wiem, do Białego Stoku, do Szczecina, do Poznania, yy, stoczyć tam pojedynki swoje w barwach Hetmana Białystoka a mieszkają i trenują nadal tak, w Warszawie. Właśnie, to I to ten są ten man... chyba wszyscy bokserzy zawodowi, <gos98> <gos》raczej tacy, którzy Problem, problem, ja tym widziałem wywiad z Henrykiem Petrichem chyba, który jest mhm. trenerem, nawet nie pamiętam gdzie, który trenuje i on y, mówi, że no bardzo fajnie. On y, ostatnio wychował juniorskich mistrzów, mistrzów Europy iluś tam kilku, mnóstwo miał młodych, zdolnych bokserów, którzy właśnie jeżdżą na, na, na tej młodzieżowe, juniorskie mistrzostwie Europy zdobywają medale, tylko że co? Oni wychodzą z wieku juniorskiego i koniec. I koniec. No, no Co tak. dalej taki, taki człowiek ma zrobić? Nie ma żadnej ligi, w której może wyzgankować. Nie, nie, nie ma meczów. Nie, nie ma meczów. No, co on ma zrobić? No, paru najlepszych, mówi, no to dwóch z nich gdzieś tam zaopało się na jakieś profesjonalne kontrakty i, i gdzieś tam, wiesz, dają sobie obijać mordę lepszym od siebie. No ale kiedyś było tak, I, że i zawodnik... Nie który... ma, nie ma tak. przyszłości dla, dla, dla, dla boksera takiego powiedzmy no, średniej, dobrej, średniej półki. Musisz Bo... być super najlepszy, żeby zostać tak, ale, tak, ale, ale, ale, ale nie, momencik. Kiedyś taki zawodnik, który przechodził na zawodostwo miał ze za sobą tam 200, 300, 400 no. e, walk. 400 co? to już mieli no wiesz, no, dobra, no, ale na koniec kariery. Ale 100 tak? ale, ale, no, no, taki... walki przechodziłeś na tak, zawodowstwo. I w tym momencie to jest też nie tylko sprawa talentu, ale też sprawa pewnego obycia i doświadczenia, gdzie oni się mhm. mają Aha. nauczyć boksować, jak oni nie mają z kim boksować. dokładnie no Mogą jak Albert da dać się poobijać taksówka żołnierzy. No to mówię, no to wie, wielu z nich się wynajmuje jako tacy... Tak jak promotor Wasilewski wynajmuje sobie bokserów z Czech, z Węgier czy z Rumunii, żeby jego bokserzy tak. sobie nabijali bilans i nagle później wychodzi facet, o którym ich nie słyszał i ma 15 -0 -0 bilans. A, znaczy, a o, o jego przeciwniku nie słyszał nikt, nikt. Jedynym sposobem jest to, żeby się załapać do jakiejś grupy typu Polish Huzzards, tak? Taka jest taka grupa zawodowo... zawodowo, tak, Takich bokserów, którzy inspirują, do te, aspirują dopiero do tego, żeby, żeby, żeby walczyć później. I oni walczą jako team. tak? Nie, tam może słuchacze kojarzą. Jest taka ekipa Polish Hussards, oni tam latają, biją się w Meksyku, biją się w Stanach, biją się w Rosji, we Włoszech, Gdzie w Niemczech. Się jaka I, tak, I tak dalej. No i to, to jest rzeczywiście tylko, że żeby się tam to jest zamknięty, to jest to takich ekip w Polsce no, nie ma zbyt wiele. To, te, no. Natomiast stajnie, tak jak sy, sy, jedyny system to jest system amerykański, gdzie mamy stajnie, która ma normalnego promotora, i on w tej stajni no, ma. Tak, ma, te, w, tak, na, tak. Na, tak ale on, te, on, i, on tam w tej stajni ma długo prowadzonych bokserów, którzy najpierw walczą najpierw walczą na zasadach tak jak jest w boksie amatorskim, w ciężkich tam 14-uncjowych rękawicach, w pełnych kaskach i tak dalej. Uczą się tylko techniki szybkości siły i tak, da, no, i, dobrze, i, i tak to, dalej. Nie? To też w pewnym momencie zjada swój ogon, no bo te, te knockout promotions gale pewnie pewnym momencie też są organizowane na tej zasadzie, że wiadomo było, że knockout promotions organizuje gale i wystawia swoich bokserów, tak? Jeden z nich jest z tej organizacji, a drugi jest skądś. I jakimś dziwnym trafem nigdy ten skądś nie wygrywa. No i, i, no i jak to, jak idziemy no panowie? Bo i, się mamy do czynienia z wrestlingiem? No, no. właśnie, no i, i, i, i te gale też no, po, po znaczy, to... ja, mam, ja mam wrażenie. Ja, pokazał ja, mam, ja, mam, ja mam właśnie dopiero, wrażenie, dopiero że, dopiero że, właśnie... że walka salety z Gołotą to była jedna z nielicznych walk, gdzie nikt nie wiedział, znaczy nie, kto tak ta, naprawdę wygra i dlaczego. Ta, ta cała gala, mam wrażenie. bo Była dobrze zrobiona. Udało się, udało się zetknąć ze sobą y, y, ludzi z różnych grup, którzy do tej pory walczyli z tymi podstawowymi gośćmi, a teraz ich jednak spiknięto ze sobą, tak? I wreszcie, no, gdyby doszła do, do, do, do skutku walka zimnocha ze szpilką, no to byłby jakiś taki też pojedynek dwóch młodych bokserów, którzy gdzieś tam aspirują mhm. do, do nawet, nie wiem, walk o jakieś tytuły na świecie. No, nie doszło do tego, no bo Szpilka i jego agenci mają mieli dziwny pomysł, żeby dwa tygodnie przed umówioną walką z Zimnochem pojechać do Stanów na walkę z Majkiem Molo sądząc, że nie wiem co, że Molo się w pierwszej rundzie położy i, i... I Szpilka go raz trafi i, i, trafi i wróci do domu. No, no I Molo, może... Molo, Molo jednak też parę walk w życiu stoczył I wiadomo, że Szpilka na tle poobija, że dwa tygodnie później on nie da rady Walczyć, no to, to nie, nie miało szans. Jak powodzenia. ktoś padł pod kombajn, to wie, że dwa tygodnie później nie pójdzie na dyskotekę. <śmiech> Chyba tego zaniedba. No, cała ta gala, yy, mówię, no fajnie, fajny pomysł, żeby polskich bukserów wreszcie zetknąć za sobą, tak? Tych, którzy <śmiech> yy, obijają tych Czechów i, i innych Węgrów, żeby powalczyli ze sobą i pokazali, kto kto jest, ile wart, no, jak pięściarz przy, przy domku turbo nie wytrzymuje pół, pół rundy nawet, no to... Znaczy może... Tak, by, może, może takie, bo padła, były takie no. gumy do tak rzucia turbo, to może on że może może jest tak szybki, jak guma do rzucia no. po prostu. fakt, fa fak, że on zastąpił szpilkę gdzieś tam w ostatniej chwili, może miał trochę mniej czasu na przygotowanie, no ale bez przesady, żeby po półtorej minuty już leżeć na deskach. No to... Znaczy wiesz, no, czasami się opłaca. Raz się dostanie w cymbał i człowiek już jak wie, że jak drugi raz tak zostanie... To się I tak bez pieniądze To i tak pieniądze No I tak ma przegrać, i tak ma przegrać, więc przegrać wcześniej niż później. No niestety. Tak znaczy, tym, niemniej, tym niemniej ja nadal uważam, że ja jestem zbudowany walką Gołoty z Saletą jako taką i, i faj, fajne jest to, że jeden, jeden z nich zatkał, zatkał usta no, no, wszystkim, no, wszystkim krytykom w Polsce. Fajne jest tak to, że podeszli panowie poważnie, że to nie, nie było lipy, tylko naprawdę wyszli i każdy z nich chciał wygrać i się układali tam po tych... Pyskach. No, że się nie bardzo bronili przy okazji. To znaczy to kuriozalnie, ale... No tak, no bo... No, no tak, nie bardzo się bronili, ale, ale rzeczywiście no, walka była na twardo. To Nie było to Wiesz, jak już bokser wy, wypluwa ochraniacz na zęby po to, żeby zyskać trochę czasu, no to wiadomo, że... Już, razy czternaście. Razy razy tak, to już wiadomo, że, że tam ledwo, ledwo już, już ciągnie i próbuje rozpaczliwie zyskać trochę czasu. Tak, i przy okazji dobrze, że wygrał Saleta, bo gołoty nie byłoby stać na taką wypowiedź po walce, że, że, że, ta, ta, ta, że jego przeciwnik przeciwnik nadal jest numerem jeden w Polsce. Myślę, że w ogóle nic by nie powiedział. Myślę, że nawet przed walką ma problemy. Tak. A ty nie w... wiem, czy wspomniałem, że tutaj w sklepie na dole spotka mówili, tak, o tym, no spotka to, spotkaliśmy pana Andrzeja. Tak. W eleganckim szeleście to. z początku lat 90. Tak. Pan Andrzej bardzo sympatyczny, podobno na którejś konferencji prasowej tam podszedł do niego człowiek, gdzieś tam go dorwał na korytarzu prosząc o o bilet do Ergareny, bo, no bo chciałby zobaczyć to pan Andrzej mówi, że no, on już nie ma, no bo jak miał tam swoją pulę, to znajomym, znajomym rozdał i stał, ale stał taki trochę niepocieszony. Tym im momencie wyciągnął z 50 zł, dał temu panu, mówił, ale pan sobie kupi pay-per-view. No. No. no to tak samo jak było, że jakaś dziennikarka mu zadawała pytanie i w końcu nie, ja go męczyła, męczyła, męczyła, on się w końcu nachylił i powiedział idź już. <laughs> To, to, to trochę Andrzeja będzie brakowało. No. No, jeszcze usłyszymy. Bo jeszcze bo... myślę. Tak? Będzie się mił zbudyć. No, na być, ringu to już <laughs> chyba nie. No, na ringu już nie. Mam nie, nadzieję przynajmniej, nie. No, bo to, to jednak... Jak śpiewa zespół Perfekt, zupełnie sobie przecząc, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No. Nie, znaczy ja bym Andrzejowi... On nie słucha tego, co śpiewa. Ja bym panu Andrzejowi życzył długiego i spokojnego życia, bez pojawiania ja my, się tak, ja myśl, na Tak, że emeryturze, któryś, bez pojawiania się myśl, W prasie, że bo wiem, że. ze znanych kontekst. polskich reżyserów y, Może. Y, y, y, odkryje talent aktorski Andrzeja tak. Gołoty i nakręci nowe Kac Warszawa. W, w, w, i pojawi się w gronie tak. nie przestać, nie, zwizualizowałem nie. to sobie <laughs> i mam ochotę wyjść myślę, Dobrze, myślę czy... że coś takiego raz, dwa powstanie czy mamy jeszcze jakieś tematy nie, do bo tak dwie godziny już chyba nagrywamy mamy sukces w chciałem powiedzieć. Mamy. tak, mamy sukces mamy w to, No, mamy z Final Four no. i hmm. bardzo ciekawe playoffy. W no bardzo, teraz nas czekam, kiedy jutro chyba mecz no, z, piąty RS-owi ze Skrą, z, ze skrą no. który, To, to tak, całkiem niezły pojedynek dla, każde, dla każdej drużyny to chyba tak więcej niż finał bo, bo drużyna przegrana kończy ten sezon z niczym, no kompletnie tak. z niczym a wiadomo, no, obie miały zakusy Aspiracje i w Europie, a i a Mistrzostwo no. Polski to w ogóle takie prawie no, fe... fina, finał przynajmniej. A efektor Kielce pewnie. też nadspodziewanie. Tak, efektor Kielce za chwilę może Jastrzębskiego wyrzucić, wyrzucić z, z, to z, z Mistrzostw to by Polski. Nie niezła niespodzianka. No. Także tak naprawdę jedyny stały punkt tej chwili to jest właśnie Zaksa, która no, w play-offach play sobie spokojnie poradziła. Z Politechniką Warszawską no i awansowała do Final Four, co jest chociaż o tym już pomówiliśmy, tak? Bo mm -hmm. to było przed, tak, przed, przed, poprzednim, mm -hmm. przed poprzednim. Tak, tak, tak. To, to no ale, ale, ale w międzyczasie się w playoffach ciekawie wydarzyło, bo oba zespoły prowadziły po 2 do 0. Wydawało się, że wystarczy wygrać jeden, bo jedyne gdzieś Jastrzębski z Kielcami, no to już wiadomo, tak, ta, wyglądało. Że ta, to już pod No to tak. bardziej, no tak. A w meczu z, z Resowią... No tam było... Dwa, ale, ale, no, ale tam za każdym razem było na noże. No. Tam, było na, wiesz, no, tam, tam, że to będzie jednej wyrównane, można było stawiać od Jeze. początku. Tak? A że efektor że Kielce nagle tak wyskoczy, jak Filip z Konopi i da radę... Jak korona po, Kielce z Legią. Tak, postraszyć Jastrzębskiego. No jak patrzymy, patrzymy... Zresztą w ogóle dziwnie, no bo jak upatrzymy na tą Delektę, to też tam... Gwiazd światowej nie, siatkówki były próżno po, szukać. Ja po pierwsze zajęli pierwsze miejsce po style zasadniczym, teraz też spokojnie <śmiech> pokonali Półko pierwszą. No i to jest chyba to, właśnie, czego brakuje piłce ręcznej. żeby, tak, żeby, żeby jednak jednak się się, Liga ćwi, się bardziej wyrównała. Tak, żeby no. jednak to zabrze, te puławy się wychyliły i raz na jakiś czas pokazały, <śmiech> żeby, żeby zwycięstwa nad Orlenem nie były zwycięstwami w stylu Piotrkowianina. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> a, a właśnie w ten weekend mamy mecz w Kielcach czyli nadejdzie chwila prawdy, Orlen gra z Wivej, zobaczymy. No, no, chwila prawdy to nadejdzie w playoffach. Play play playoffach, no ale, ale, ale zobaczymy, czy zobaczymy kto do tych playoffów tak naprawdę dojdzie z pozycji pierwszej. No tak, no ten mecz na To, to, wa to ważny mecz, to jest bardzo, to jest najważniejszy mecz rundy zasadniczej, no, wręcznej. A w siatkówce no to ja Bo w ogóle nie, nie wiem na kogo miałbym stawiać w tej chwili, jeżeli chodzi o. Ja bycie na Zaksa, że Zaksa w tej chwili. Znaczy, tak, ale oprócz tego tak... mówię o pozostałych y parach. No, nie, to czy ASEKO czy Skra, no to trudno będzie. Tam że w Rzeszowie podobno jest śmieszna sytuacja, bo oni nie mają gdzie trenować, bo, bo w ich hali są Mistrzostwa Polski w ucznictwie teraz. No. No, to niebezpiecznie. To, to I pojechali do Zamościa. Tak, no. No, Świetne. Można stracić nie tylko piłkę. <grymne> Mamy zawody łucznicze, świetna sprawa, szkoda, że ten, mały, ten sport jest tak mało popularny. Sobie, że to ja tak to ja, to przeczytałem. przeczytałem Obawiam, rewelacja, na ma... impia się znakomicie Ale, ogląda. Ale ja to hall? bardzo lubię. Ja no, Wiatr nie wieje. W tej, w tej no, no. Zawsze no. można mistrzostwo rozgrywać w znaczy, Nie każe czy... tego ale, robić w Ale w Łucznictwie są zarówno na hali, nie, jak, jak, jak i na otwartym na, terenie. Na, na otwartym terenie. No. Wierzysz, znaczy w ogóle, w ogóle nie... bo, to jest, bo to jest też tak, yy, że Nasz wspólny kolega to nowe wyłucznictwo. Tak. Wójdzicki. Wójdzicki Artur. W najbardziej upytułowanym polskim klubie. Stella Słowik. Stella Kielce obecnie. Nie, tam dziewczynę. W Stasłowiku? Tak, nie, w Stelli. W Chodziłem tam na trening i okazało się, że, że na przykład wtedy się dowiedziałem, że zima Dużo to masz jest blizn tak... po, po ty? Nie, po, rozstaniu? po rozstaniu. I, tam, i sezon zimowy tak naprawdę... Na na randkę. Powiem ci, że kolczuga nie na niewiele by się tu zdała. No, jak pierwszy raz przyszedłem, to było zaskakujące. No, też bym się zdziwił. Ja, jak ona się musiała zdziwić. A jak ja ale... dajmie? Legolas. Ilona? Albo Iwona? No, no, to teraz, bo to jak ona usłyszy ten podcast, to naprawdę że... nie, myślę, ja, się oglądam. Ale to... nazwisko do tej pory I Nie zareagować. <laughs> Ale. Czy była mistrzynią Polski? Kiedyś? Brązowa medalistką. No, każdy jakiś medal kiedyś tak. oni no. tak. no Fajnie zimą, ale na przykład ja pamiętam, że zimą to oni miały taki sezon, że zima to był generalnie odpoczynek. Tronowało się głównie na gumach, a nie na tym, po prostu chodziło samo, samo napięcie mięśni i tak dalej, i tak dalej. Jakby technikę zostawiało się trochę na później i fakt, że mieli hal Mogła cię na rękach nosić, nie? Powiem Ci, że kiedyś, bo jak tam przyjeżdżałem do niej na treningi, to mi dawała sobie postrzelać tam z 25-30 metrów. A ona, a ona z 50? Strzelała. Ona strzelała z 90 też, ćwiczyła skupienie, choć nie, nie, nie jest to w zawodach. I kiedyś mi dała ten swój łuk, taki fajny Yamaha. I ona była drobnej, wiesz, drobnej postury, drobna dziewczynka. Mówię, ja nie naciągnę. Jak naciągnąłem ten łuk, <grym> ja zobaczyłem, jak mi ręce się trzęsą. Stwierdziłem, <grym> <grym> że nie wypuszczam strzały, bo jeszcze komuś krzywdę zrobił gdzieś daleko. No, no, tak okazuje się, że tutaj technika mowałem. się bardzo mocno... Ja, bardzo mocno szczerze, ja go nie naciągnąłem. Ja męskiego łuku nie jestem w stanie naciągnąć. Nie, to był żeński zawodniczego. Ja mówię, a męskiego, z... bo mi się nie podjął. No, bo, znaczy, z... Mówię, no, tak mi się trzęsły ręce, nie byłem w stanie a się, no. że powinien mieć taki kołowrotek, jak do kuszy. Wtedy byłoby łatwiej. Tak, kusza tak. to jest dobre rozwiązanie. Świetnie. No. Poza tym z kuszy się nie strzela, z kuszy się szyje. No właśnie, no właśnie. No tylko na olimpiadzie jest łuk, a nie ma kuszy. Właśnie. No no. No może, no dlatego, że, może dlatego, że to czym się strzela z kuszy nazywa się Bełty. To jest mało, bo, mało sportowa nazwa. <śmiech> Taka strzała to strzała, jednak wszyscy mają w pamięci A, a, a Bełty, no to no niestety. to Panowie pod nocnym wiedzą o czym bo... I to nawet w dwie strony. Sformułowanie wyszył bełta. Ty co? To jest nisza. Komentowanie kusznictwa telewizmu. No może się zgłosił na uroczy. Wyszycie bełta. Zawodnik z Uzbekistanu wyszył sześć bełtów. Kusznik z Uzbekistanu. Kusz, kusz, kusz, kusznik. Azbecki kusz, kusz, kusznik. Z z tak. kusz fantastyczne skupienie bełtów w dziesiątce. Ukusznika z Azerbejdżanu, tak. Dobrze, kończymy podcast? Tak, Myślę, że tak, Myślę, że krzyżacy Krońcone. byliby mocni w szyciu z kuszy. Staram się, czy Reprezentacja wszystkie ważne tematy, chyba. Ta. Pewnie jak zwykle nie. nie. Kończę historyczny nie? Jak zwykle gdzieś tam. A, tu zapomnę. Podub, podub, podub, też tak podupadł. Nie. No, nie. Się I o formule 1 z Tobą nic nie powiedzieli. No ale to zbliża się sezon. No ale, przepraszam, no, powiedzieliśmy. Potem się, się zbliża, potem jest, potem jest po za Ale, przepraszam, tak, myślę, myślę, że, myślę, że fani Formuły 1 nam wybaczą, bo znaczną część poświęciliśmy szyciu skuszy, no, Także tak. Pani informuje, 1 już tam dawno wybaczyli. To okazuje się, że lepiej się znamy na szyciu z tak. niż na Formule 1, która w dodatku nie jeździ. Tak, jakby tak połączy, tym połączyć to, szyć z kuszy podczas jazdy bolidem. Jest taki kawaleria. sport. Kawaleria, jest, jest tak, Zmotoryzowana kawaleria. Jest taki sport, samuraje uprawiają w Japonii, taki sport w Bushido, tam jest, czy tam, jak to się tam nazywa, w tej sztuce walki, strzelają z dużych łuków, długimi strzałami i strzał, tam się strzał z łuku oddaje w momencie, z, ja, ja, w galopie się z konia strzela, w momencie kiedy trzeba znaleźć moment, kiedy koń nie dotyka żadną nogą podłoża. I wtedy się jest największa stabilność, to, tatarzy, co cie to co tak. ciekawe, Słynęli i wtedy to ciekawe się oddaje właśnie. strzał do tarczy. To generalnie chyba tak się strzelało z łuku. Tatarzy, mongołowie to właśnie tak, Nie tak, wiem, tak, oni, nigdy oni nie strzelałem z konia w, w, do konia z łuku. <laughs> No tak nigdy nie jeździłem na koniu, nigdy nie strzelałem z łuku. No właśnie, to nie dałbyś rady. Natomiast mój kolega kiedyś stojąc na straży. Ale jest prawo pierwszego razu, że za pierwszym razem zawsze się udaje. A mi się. Stał na straży w jednostce wojskowej i strasznie mu się nudziło, była szóstego Nie, szósta nad ranem. Szósta nad ranem i. No, jak to był nam, w drużynie jak, jak, to, jak to na straży w wojsku ma się załadowany karabin czasem. Ma się ostrą amunicję ten straży. No to było ładnych parę lat temu było. Mój kolega z mojej wsi rodzinnej. I tak centralnie mierzył do chłopa, który orał pole. Na szczęście w pewnym momencie postanowił mierzyć do jego konia. No i obsunął mu się z karabin potem i zastrzelił chłopu konia. Jaki chłop musiał być? Dobre pół kilometra był dalej. Zastrzelił chłopu konia. A propos Bushida. <śled> Polska odmiana bushiu. Muszli robię to, będąc w galopie i nie dotykając nogami ziemi? <głosy> Ale kończy strzelec. Co, co, co, ko kolega. <głosy> Ale ko to kończysz powinien być w galopie, żeby, żeby do niego strzelić. <głosy> to byłoby busino. Znaczy Z pługiem i chłopem przywiązanym do pługa się ciężko Siem. galopuje. <śmie> Polskie Bushido Polskie Bushido, tak Polska dnia Ale My mamy na, na pewno musi być odpowiedni tej rozmiar marzy. brony Kiężar chłopa Bo chociaż brony dotykała ziemi <śmie> W tym momencie to. Wacko. To. Wacko. Wacko. Wacko. Furczała. Furczała w galopie Dobrze, kończmy ten podcast. A nie będzie dyktoryjki? No była, też ja ja przed chwilą. Nawet w środku podcastu była jedna, której redaktor Kodraciuk nie słyszał. No, i ale Jeszcze to go zaskoczy. Tak, na ta ta ta pewno go zaskoczy. Z pewnością. Z ja. już, już sobie próbuję A wyobrazić. Dobrać. Dobrze, w takim razie... Ciekawe, no czy wytnie. Tak żegnamy się z drogimi słuchaczami do tak, usłyszenia, tak. do kolejnego podcastu, który, który będzie? Nadzieję, znów będzie za tydzień be, No będzie, no. No, be, musi być za tydzień bo, bo patrzę na kalendarz tydzień pełen bo przyszły tydzień hmm. jest w przyszłym tygodniu Ta, no, a, ma, potem, potem, a potem to już jest następny potem, tydzień potem jadę do, na mecz z Milanem i przed meczem trzeba przecież nagrać podcast opowiedzieć co się będzie działo w meczu <grym> o, tak. no, zacznijmy od pierwszej minuty Marcelo narzuca się na przeciwnika, dwa szybkie podania żawi do i niestety i niestety do Messiego Messi oh, mi po Do usłyszenia bardzo słuchacze. Jest! jest! GOL!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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeuszka, fincja, tymczasem ty piłce serwis Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule.